Ja nacisnąłem czerwony guzik. Czerw ojejku, to to to. Dobrze, że pana, nie inny człowiek. No ale w sumie tak, nie było nas przez jakby tak liczyć dwa tygodnie. No a przeżyliśmy po kolei, tak? Przeżyliśmy Trzecią Wojnę Światową, przeżyliśmy zestrzelenie samolotów. E, przeżyliśmy, no zbliżamy się do Brexitu, no i oczywiście, oczywiście najważniejsze, wie pan dlaczego w tym momencie nad Anglią ten huragan Brendan jest i dlaczego tak bardzo, bardzo pada? No to ciekawe zjawisko meteorologiczne, że... dlaczego? Niebo płacze, bo się rodzina królewska rozpada. A, pan, pan, pani Megan się burzy. Tak. No tutaj, tutaj troszeczkę pudelkowo poszedłem, ale rozmawiałem, tak w ramach wstępu, tak ciutkę bardziej luźniejsze, luźniejszego, rozmawiałem dzisiaj z moimi współpracownikami Brytyjczykami, zadałem właśnie pytanie, co sądzicie na ten temat? Odpowiedziała mi cisza, naprawdę wymowna cisza, po czym pierwsza osoba stwierdziła, jak ona bardzo nienawidzi Megan, jaka to jest tragedia i jaki to jest cios dla rodziny królewskiej kolejne dołączyły się z tą samą opinią. Zacząłem więc dalej czytać i wygląda na to, że mówi się, że społeczeństwo brytyjskie jest powiedzmy podzielone tak 50-50 na zasadzie utrzymania monarchii i nieutrzymania monarchii. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o jakieś już problemy czy kryzysy, wszyscy do tej monarchii lgną. Trzymają się jej jako po prostu tego... E tego angielskiego, tradycy, tradycyjnego, po prostu elementu historycznego. To bardzo ciekawe jest ta obserwacja socjologiczna, bo z daleka to istotnie, ja obserwuję to, te, te wszystkie wielkie spektakle, transmisje z Dworu Królewskiego, te wielkie obchody mm -hmm. z, z ogromną oprawą, tych mediów i ten przepych, który temu towarzyszy, to mnie po prostu kłuje w oczy, bo to jest nachalna promocja no, gasnącego dworu królewskiego, powszechna no, opinia na ten temat jest taka, że te dwory królewskie w Europie to są takie, to są zabytki przeszłości, to są takie artefakty typu park jurajski, tak, taka opinia panuje i to w dużej mierze i ma jakieś odniesienie realne co do dworu np. duńskiego, szwedzkiego, holenderskiego, przepraszam, Niderlandów, księżna Beatrycze znów spadła z konia, wiadomo, tam nowy romans, tam się zaręczyła, czy się rozwiodła. No, to nie ma takiego wzięcia już w tabloidach. Natomiast Brytyjski Dwór Królewski non-stop zalewa świat informacjami ze swojego otoczenia, że co, ten, książę Harry coś tam zrobił, a księżniczka Meghan coś powiedziała. To byli na urlopie, a to znowu pojechali do Afryki, wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Więc to <gryw> to, to jest to takie... Mnie to kłuje w oczy i uszy, bo to zajmuje cenny czas. Te informacje na ten temat, że książę junior coś tam, że ma pierwsze zęby i tak dalej, no to mnie nie, niewiele interesują. Mhm. Ile on ma tych zębów i dlaczego takie i, i co zjadł na śniadanie to naprawdę nie ma żadnego znaczenia ani dla mnie, ani dla świata. Ale jest nachalnie wciskane w ten y, y, obiekt medialny i zajmuje cenny czas. To, to jest taki... Anglicy mają na to termin techniczny, przemysłowy To jest clutter W, mhm. w radiofonii to jest, to jest sygnał, który przeszkadza Który zaciemnia, który za, m, zabiera pasmo Niepotrzebnie, bo nie służy do niczego To jest clutter i więc te wszystkie nadajniki, przekaźniki, te wszystkie systemy, radiolinie Mają odpowiednie progi do tego klateru Ile tam może go być, żeby uznać, że transmisja jest dobra Tam w decybelach się podaje, ile tak. tego klateru może być Jak się obserwuje, to te, te przekaźniki medialne z, z rodziną królewską brytyjską To ten klater jest, no, jest po prostu no, Już powyżej wszelkich norm przyzwoitości no, bo, no bo co, co księżniczka zjadła na śniadanie, to nie jest informacja, która kogokolwiek powinna interesować. Bo nie ma odniesienia do niczego. To jest po prostu mm -hmm. śmieć informacyjny. Ale z jakichś tajemniczych powodów jest wciskany wiernym do gardę i w oczy, po to, no żeby ich najwyraźniej tresować do posłuszeństwa. I uwielbienie dla tej, tej, tej, tej, tego dworu królewskiego Po to są te relacje, po to są te obchody I świętowanie, i, tam, i obchodzenie szerokim łukiem Że to należy tolerować, i należy promować I należy to pielęgnować Tak jak Japończycy w swoich świątyniach pielęgnują Szczątki przodków i ich artefakty z przeszłości. Prawda? Mają takie świątynie domowe. Japończycy mhm. na przykład, zresztą kultury na wschodzie pielęgnują właśnie, to nie, to Japończycy nie są tu wyjątkiem. D duchy przodków i mają specjalne religijne obrządki z tym związane czyli, że te duchy przodków są przywoływane i tak dalej tam się świeczki im zapala, to tam kaczidełka to, to, to ma jakieś duchowe znaczenie także religijno, duchowe i polityczne. Ale nawiązuję takim szerokim ukiem do tego, co tam Brytyjczycy robią, że to ma prawdopodobnie też dla nich jakieś symboliczne, e, polityczne i duchowe, duchowy wymiar. Ta, ta, ta, ta, ta, ta monarchia, że to jest taka ostatnia ostoja e, trwałości w chwiejnym świecie, który się kruszy na naszych oczach, bo to wszystko jest ruchome jak piaski pod naszymi nogami, no, ale monarchia jest niewzruszona I, i, i dlatego ja rozumiem tę traumę związaną z, z, z buntem na dworze królewskim że księżniczka Megan w związku z rodzinnymi kłopotami Księciem harem po prostu go z tego dworu chce teraz, jak rozumiem, wyrwać z korzeniami, żeby był teraz w domu i się nią zajmował, a nie tymi sprawami oficjalnymi. <laughs> no, wydaje mi się, że wszystkie księżniczki, zarówno, y zarówno, zarówno Meghan, jak i zarówno Kate, y nie chcę tutaj, nie chcę tutaj troszeczkę infantylizować, ale y Będąc wychowanym, dla przykładu, na bajkach Disneya czy na bajkach, w których przedstawia się mi księżniczkę i księcia i piękną miłość i później będąc rzuconym w rzeczywisty dwór królewski, czyli jakby nie patrzeć w pewien sposób siedlisko, żmi, intryg, całego ceremoniału, gdzie trzeba cały czas trzymać formę, nawet kilka godzin po porodzie wyjść do tłumu w szpilkach i uśmiechać się, no to jednak dla kobiety wychowanej w sposób, w sposób po prostu normalny, tak, wolnej kobiety jest to szok, jest to straszny szok i jest to coś, yy, z czym trudno się pogodzić, z tym całym rytuałem. Natomiast, no, sytuację, przyznam szczerze, nawet gdybym nie chciał obserwować, to ta sytuacja cały czas będzie dookoła, dookoła ponieważ co trochę pojawiają się informacje w mediach, już, to już nawet nie czy anglojęzycznych, czy polskojęzycznych jest to powiedzmy wydarzenie plotkarskie numer 1 stycznia. Natomiast dlaczego ja zacząłem w ten sposób, troszeczkę niestandardowo, ponieważ e, dzisiaj będziemy kontynuować prognozy, prawda? Spróbujemy przynajmniej. No w właśnie. Rok 2020. Postaramy się. Postaramy się. I chciałem, z, chciałem znaleźć jakiś punkt wyjścia, żeby wejść na e, kraje anglosaskie. Czyli zaczniemy może od Wielkiej Brytanii, a potem wejdziemy, e, przepłynie, przepłyniemy, je, przepłyniemy to małe jezioro pomiędzy Wielką Brytanią a byłą kolonią. Każdy sposób ja... funkcjonalny jest dobry. Mm -hmm. no, na Ocean Atlantycki mówi się The Pond, czyli sadzawka. To Anglicy tak mówią. To Anglicy tak mówią, tak. Czyli prognozy na rok 2020 ze Zorro i Enemy, część druga. Witamy ponownie, witamy serdecznie. No, i punkt pierwszy na liście: Brexit. Jak widzimy, Brexit i czy ten nieustający show, który goes on przez ostatnie trzy lata w końcu się skończy. No to jeszcze ostatnie podrygi konające ostrygi są przed nami, ale pan Boris Johnson no już naprostował te najważniejsze wektory i widać uspokojenie mhm. na tym froncie, że te największe lęki zostały po prostu uśmierzone. krytyczna data wychodzimy 31 stycznia do widzenia, a jak tam to będzie sformułowane w szczegółach, to, to teraz niech tam parlamenty zdecydują. No i oczywiście Parlament Brytyjski przegłosował grzecznie to, co było podane. I to samo zrobi Parlament Europejski. No bo nie ma innego wyjścia. Tu nie ma problemu. Problem istotny jest w szczegółach tych negocjacyjnych, technicznych okoliczności okresu przejściowego. I tym będzie komisarz, negocjator unijny szantażował Johnsona. Już to zapowiedział. Mhm. Prezentuje dosyć twarde, oschłe stanowisko. Więc tutaj ta przyjaźń będzie dosyć szorstka między rozwodnikami. <głosy> I co do zasady, no to wielkiego trzęsienia ziemi i katastrofy nie będzie. Natomiast szczegółowe rokowania na temat jak będą wyglądały limity połowów na Morzu Północnym i rozdział, uh -huh. rozdział tam różnych rzeczy między kontynentem a Wyspami Brytyjskimi, no to to będą trudne sprawy i, i będą trudne negocjacje, no ale przecież Brytyjczycy przez to przebrną no mhm. bo to nie będzie koniec świata bo trzeba pamiętać też o tym że z drugiej strony Unia główne kraje największe kraje unijne cała trójka Niemcy, Francja i Włochy stoją w obliczu recesji w tym roku i bardzo się jej obawiają bo to w strefie euro po prostu grozi stabilnością całego systemu. Już nie mówię o, mhm. o tych zamieszkach we Francji, które są bardzo niepokojące. I to, to zresztą nie tylko we Francji, w innych krajach unijnych także. Ale jeżeli do tego dołączy się jeszcze spadająca koniunktura gospodarcza, to ujawnią się no, ostre kwestie społeczne pod tytułem podniesienie podatków i tak dalej. To już ma miejsce w sposób łagodny. Mhm. Ale to się w tym bardziej zaostrzy, kiedy mamy rosnące stopy procentowe, bo taki jest trend organiczny, w całym świecie rozwinięty. Banki centralne są wobec tego trendu już bezradne, co nam zakomunikowały bardzo dyplomatycznie, ale zdecydowanie. Mhm. I wobec tego dalszych pompowań typu quantitative easing, nie można na nie liczyć, bo one będą działać, ale nie przyniosą pożądanych skutków. Mhm. Tym razem już te, ten, możliwości, te możliwości się wyczerpały. Czyli, że stopy procentowe już organicznie rosną na obu końcach, z dołu i z góry. To widać dla uważnych obserwatorów giełd i ob obligacji, mimo tych akcji, tak, tak, tak zwanych pomocowych czyli de facto manipulacji kursami obligacji ich stopy procentowe rosną i co bardzo symptomatyczne na końcówce roku dziesięcioletnie bundy niemieckie, czyli taki odnośnik podstawowy do naj, najbardziej bezpiecznych papierów w euro one przekroczyły granicę zera na krótko, czyli doszlusowały do zera, przeskoczyły, no i zanurkowały ponownie poniżej. Ale to jest znak czasu, bo te dziesięciolatki przez ostatnie kilka lat miały stopy procentowe, czyli ten rynkowy, rynkową, rynkową, wynagrodzenie za ryzyko ujemne. Czyli każdy Aha. kupujący te obligacje do momentu wykupu za 10 lat miał gwarantowaną stratę w, w, w sensie y, y, y, transzy kapitałowej dostawał, mm -hmm. kupował 100, a dostawał 98 na przykład no więc to, to, co? No? jeżeli zaczynają stopy procentowe rosnąć w, w, w, w, w, w, w zakres dodatni to oznacza, że Ci, którzy te obligacje kupili A to już jest kilkanaście mili bilionów b tak, Przez tak. B pisane Czyli tysiące miliardów Tych obligacji Jest w zakresie ujemnym Było Ale jak one się zaczynają przekręcać Teraz na dodatnie To nie tylko ich nabywcy Mają gwarantowaną stratę Ale ona będzie bardzo bolesna mhm. Więc no, będą mieli stratę kapitałową to się pojawi na bilansach instytucji finansowych jeszcze nie teraz to się pojawi tam za, za kilka lat ale ten trend już wyraźnie teraz widać że on się będzie dalej nakręcał no i w związku z tym rządy państw europejskich już wiedzą, że nie mogą się dalej zadłużać, więc obetną programy socjalne, bo muszą zrównoważyć swoje budżety czyli podnieść podatki. Ale jeżeli mhm. koniunktura hamuje, a my podnosimy podatki, no to ona hamuje dwa razy szybciej. Mhm. No tutaj ostatnio miałem rozmowę z Bimenem. Rozmawialiśmy chwilkę o tych, o tych bundach między innymi. Więc podobno 14% te dziesięciolatki straciły z NIRP, czyli z negatywnych do zera. To były duże straty, ale do, to w sumie, to jak pan wspomniał, do, do, do przewidzenia, bo to było kupowane ostatnimi czasy tylko przez spekulantów z nadzieją na zwyżkę ceny. Nie mówię tutaj słowa spekulant, spekulantów w jakimś negatywnym znaczeniu. Natomiast y, przewidywania Bimena są jeszcze takie, że europejskie bondy, mogą, problemy na nich mogą zacząć śmierć systemu monetarnego. Tak jak w, w Argentynie stulatki, które dostały ostatnio strasznie. Z tymi spekulantami to jest tak, że y, oni owszem działają, ale na szerokim rynku obok tych prywatnych spekulantów. Są tak zwani spekulanci instytucjonalni w postaci funduszy na przykład powierniczych Dokładnie. i funduszy emerytalnych, które mają ustawowe granice czy obowiązkową alokację ustaloną na poziomie ustawowym, czyli Ministerstwo Finansów wydaje rozporządzenie minimalny poziom alokacji tego funduszu w bezpieczne papiery AAA i to jest wymienione co i to są głównie papiery rządowe więc wiadomo, że to będą obligacje euro mhm. wynosi na przykład 50% więc to nie jest tak, że tylko spekulanci tutaj dostali po tyłku ale fundusze emerytalne, które inkasują gwarantowaną stratę teraz w tym kwartale, w następnym i to się rozłoży w czasie i, i też nie są wcale bardzo rozczarowani, bo mówią, zarządy przynajmniej, czy rady nadzorcze mówią tak, no ale osiągnęliśmy połowiczny sukces. Na czym polega sukces? Przeforsowaliśmy nareszcie jakieś działania w Europejskim Banku Centralnym przez naszego głównego opiekuna Jensa Weidmana z Bundesbanku, który zabiegał przez ostatnich co najmniej 5, może nawet 7 lat u szefa Europejskiego Banku Centralnego poprzedniego pana Dragiego bezskutecznie o zaniechanie szalonej polityki ujemnych stóp procentowych, bo te fundusze emerytalne i banki niemieckie wszystkie płakały, że tracą na tych swoich przymusowych operacjach na rynku. W tej obłędnej polityce mają gwarantowane straty, a fundusze emerytalne muszą inwestować w obligacje, które dają przy dodatni zwrot, bo to są pieniądze dla emerytów, te kupony procentowe po prostu są wypłacane w postaci premii z mhm. tego kapitału, który jest zgromadzony więc on jest te, te odsetki są im potrzebne na przeżycie, jeżeli tych odsetek nie ma, no to się kanibalizuje tak zwany kapitał zgromadzony na funduszach funduszy emerytalnych, czy jeżeli mamy na przykład pół miliona euro zgromadzone na naszą emeryturę, no to w wyniku jemnych 100% znika z tego, mimo nawet zerowych wypłat, znika kilka tysięcy euro, czy kilkanaście, to może nie jest śmierć kliniczna od razu, no ale to już widać, powoli się sumuje ułamki procentów, procenty no i, i to zżera ten kapitał główny, który jest przewidziany na przyszłość Aha. więc no, to... muszą chyba 7% wypracować rocznie, aby zagwarantować wypłaty tak? No to, jest, A mają to jest bzdura, no wiadomo, że to jest niemożliwe nie da się tego osiągnąć więc już wiadomo, że te fundusze są pożerane przez tę obłędną politykę finansową teraz rynek organicznie wraca do, do równowagi przymusowo, czyli opiera się tym, tym manipulacją sztucznym bankierów i wraca do jakiegoś punktu równowagi bliższego normalności. No ale to, jak mówię, to jest tylko połowiczny sukces, bo ma oczywiście negatywny skutek taki, że uderzy teraz w koniunkturę. To jest bardzo poważny problem, bo te akcje pomocowe te akcje quantitative easing, pompowanie nachalne, gospodarki monetarne działało przez kilka lat i te, te, te, te duże firmy się kręciły, miały zlecenie, miały tanie finansowanie, dzięki temu płaciły dywidendy, robotnicy byli zadowoleni, bo płace były wypłacane regularnie z ustawowymi odsetkami, które tam związki zawodowe wynegocjowały, więc wszystko się kręciło w miarę rozsądnie. Mhm. ale doszliśmy do kresu tych, tych, tego cudownego zawieszenia i teraz wraca normalność a ona wraca po takich cudach zawsze w sposób odważny niespodziewany no i tak jakby z zemsty with revenge jak mówią Amerykanie mhm. że po prostu da teraz popalić bo, no bo żeście tutaj nafikali i nawywijali tak, że teraz wraca natura i będziemy łoić po całości także tu te, tego odbicia sprężyny ja bym się bardzo obawiał, bo tu chodzi o ogromne fale kapitału, to są biliony Mhm. Więc tutaj ułamek procenta stanowi różnicę, a co dopiero, jeżeli mówimy o 1,5 czy 2%, procentach? To, to po prostu są koszmarne sumy. Mhm. No będzie ciekawie, na pewno. E, w, kontekście, w kontekście polityki finansowej europejskiej chciałbym tutaj może odnieść się, wrócić na chwilę na wyspy z powrotem, ponieważ... W marcu tego roku odchodzi ze swojego stanowiska Mark Carney, czyli y, gubernator ba Banku Anglii, jedyny obcokrajowiec na tym stanowisku. On jest oryginalnie urodzony, wychowany w Kanadzie, obywatelstwo kanadyjskie. Tym gubernatorem został, ale, ale, ale, ale miał przyjąć brytyjskie obywatelstwo, obywatelstwo, czego w sumie chyba w końcu nie zrobił. No i tak się składa, że odchodzący, odchodzący szefowie banków centralnych zazwyczaj, czy już po opuszczeniu swojego stanowiska, nagle magicznym, magicznym sposobem zmieniają całkowicie narrację, którą prowadzili przez ostatnie x lat, prawda? To znamy na przykładzie Bena Helikoptera Bernanke, to znamy na przykładzie Maestro Greenspana. No i nagle Mark Carney mówi dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza, brytyjskie stopy procentowe będą musiały być wkrótce zmniejszone, aby poprawić brytyjską ekonomię. A druga, którą stwierdził, to, że Powiem to po swojemu. Poduszek finansowych chroniących sektor na wypadek recesji jest bardzo mało. I zastanawiam się, czy nie jest to w pewien sposób też... Przy... No bo powiedzmy tak, słowa Karneja spowodowały oczywiście zjazd na funcie w stosunku do dolara i euro. Yy, bardzo możliwe jest obniżenie tych stóp procentowych w Wielkiej Brytanii z 0,75 na 0,5%. Natomiast zastanawiam się, czy to nie był psztyczek w nos też w następce Carnea, który był brany pod uwagę od wiosny zeszłego roku, później, później został potwierdzony. Tym panem jest Andrew Bailey, to jest szef FCA, Financial Conduct Authority, czyli powiedzmy, że regulatora dla usług i produktów w Londynie. Co pan sądzi o tych prognozach, Karneja? Następca jest ty typem biurokraty establishmentowego, super zaufanej osoby. Jest, mm -hmm. to, się, to, się, to się zgadzamy absolutnie. Tu jako szef nadzorcy finansowego tam osoby na to stanowisko promowane one nigdy nie były przypadkowe i muszą być stuprocentowo posłuszne. Mhm. Więc jeżeli taki człowiek wchodzi na dostaje stanowisko Szefostwo Banku Centralnego, to wiadomo, że on ma absolutną, stuprocentową gwarancję posłuszeństwa realizacji interesów City, będzie robił to, co należy. I tu w wątpliwości co do tego nie ma żadnych. Czy natomiast pan karny e, e, prowadzi na odchodne swoją politykę personalną i próbuje odpowiednio wystawić piłkę swojemu następcy. No raczej szedłbym w tym kierunku, bo myślę, że to nie jest przeczec osobisty, który ma takiej rywalizacji środowiskowej, mhm. bo takie działania się na tym szczeblu nie opłacają. To jest klub gentlemanów, którzy rozumieją się w półsłowa i są względem siebie lojalni jeżeli by nie byli, no to zostaną utrąceni w ten albo inny nawet brzydki sposób jeżeli zachowają się nieładnie więc tu raczej kwestie są w szczegółach, należałoby te wypowiedzi poddać głębszej analizie bo tam to, to ona tego typu działania zazwyczaj są wielopoziomowe i każdy rozumie to, co jest dla niego przeznaczone i na ile jego intelekt sięga oraz wiedza bo te wypowiedzi po prostu są wieloznaczne i każdy, jeżeli to wprawny mówca tego typu przekaz na rynek wypuszcza karnej takim mówcą jest on wie jak się komunikować z mediami to prawdopodobnie jest tak, że on zawarł i wiadomość dla następcy, i przestrogę, i też drobny żarcik osobisty w tym wszystkim. Ale to jest to wiadomo insiderom, którzy mm -hmm. po prostu jego wypowiedzi, komunikaty i działania sektora bankowego z blisko obserwują. To należy w tym kontekście że tak powiem, rozwalać ten temat. No bo ci goście po prostu mówią szyfrem, to wiadomo więc no, mm -hmm. żeby ocenić dokładnie co to naprawdę znaczy na wielu poziomach, to trzeba temu się przyjrzeć kompleksowo z bliska i przekrojowo, także to tak z biegu nie jestem w stanie odgadnąć, czy. ale z tego co to oddali bo zbytnie uwagi mu nie poświęciłem to rozumiem, że stopy procentowe będą spadały i prawdopodobnie następca będzie musiał podjąć decyzję, czy robić QE w funcie w czasie Brexitu, czyli podczas tego okresu przejściowego tych pierwszych kilku lat rozłąki z euro, czy nie. Że to jest, ten kierunek jest obrany i będzie w związku z koniunkturą światową dominujący. Takie Taki przekaz pan Karnej daje swojemu następcy, oczywiście bardzo dyplomatyczny, zawalowany sposób. Mm -hmm. Czyli rozumieć należy z tego, że wielkiego skoku koniunkturalnego z Brexitu nie będzie i ogromnego rozmachu gospodarczego, że nagle żeśmy się rozstali i będzie bum gospodarczy niespotykany od kilkudziesięciu lat na to nie należy liczyć. Tak, mhm. tak... Jest chyba takie stwierdzenie anglojęzyczne, nazywa się forward, forward guidance, czyli e, porada na przyszłość. Czyli można masowanie, masowanie rynku pod przyszłe oczekiwane zdarzenia. Tak, My Powinniście patrzeć w tę stronę, bo tutaj jest tutaj się będą działy ważne rzeczy i to chyba jest właśnie Fordot Guidance z jego strony i ono jest prawdziwe obserwując inne tam agregaty gospodarcze no, mhm. nie może być wątpliwości że to jest wiadomość prawdziwa to nie jest um, PR i, i jakaś zmyłka mhm. więc ja, ja tutaj chciałbym tylko dodać tak jak, jak to fundamentalnie wygląda pod względem, dla, pod względem sektora produkcyjnego w Wielkiej Brytanii, ale zarówno też w Irlandii. E, firmy są zapakowane po uszy od marca zeszłego roku, czyli od tego poprzedniego Brexitu e, majowej, e, w tak zwany safety stock, czyli części, komponenty produkcyjne, elementy, wszystko to jest potrzebne do produkcji, już zabezpieczone. To oczywiście, spowodowało, to oczywiście spowodowało, że ten brytyjski PMI w tamtym czasie w miarę dobrze się trzymał, porównując do europejskiego, ale, ale, ale ma to też długofalowe konsekwencje, bo od tego czasu minął praktycznie rok, Brexitu nie było, nie było, teraz w końcu będzie, a ten safety stock tak naprawdę trz, są koszta przechowywania, bo nie mówimy tutaj tylko na przykład o granulacie, plastikowym, komponentach metalowych, czy czymś tego typu, ale mówimy również o podzespołach, nazwijmy to podzespołach spożywczych. Mąka, dla przykładu, sól, cukier. Więc yy, firmy są zapakowane w takie zapasy, no i czas najwyższy z tym Brexitem po prostu skończyć, bo inaczej brytyjska gospodarka będzie się dusić. No z powodu zamrożonego kapitału w mm -hmm. tych aktywach, nadmiernej kumulacji kapitału w, w zapasach magazynowych, no, które krępują ręce wszystkim firmom, no bo ten kapitał no, nie jest płynny. Mhm. Więc nie można się, tak powiem, zadłużyć ponad to, co można. Więc jeżeli ma się pełne magazyny, no to nie można wziąć następnego kredytu na zakupy następnych materiałów albo inwestycje w sprzęt. Po prostu to, ty, to tyle znaczy, bo wydolność każdej firmy jest ograniczona. Ona ma, ma tyle kapitału i ma taką zdolność kredytową, jaką ma. I to są twarde bariery. Więc na, duże zaangażowanie ostrożnościowe w zapasy po prostu ogranicza zdolność operacyjną na wszystkich innych frontach. Zgadza się. No Myślę, że na ten moment... Wielką Brytanię wyczerpaliśmy, ponieważ już yy, poświęciliśmy jej jeden z y, naszych podcastów, yy, czyli zgadzamy się, że to będziemy mieli do czynienia z czymś na kształt twardego Brexitu, wyjście będzie 31 stycznia bo jest mandat królowej, mandat narodu, marla, mandat parlamentu i, i, i mandat w tym momencie oczywiście premiera. Naród wybrał premiera Borisa Johnsona, jednoznacznie opowiedział się za jego y, kierunkiem politycznym w temacie rozwiązania Brexitu i tyle. Także od 1 lutego 2020 można powiedzieć nieoficjalnie zaczyna się nowa runda negocjacji Bruksela-Londyn. Z tym, że będą, to będziemy tu już mieli do czynienia z krajem i blokiem. To już trzeba będzie mapy Unii Europejskiej przerysować na nowo. Natomiast jeszcze cały czas jest wątpliwość, jak zareagują w terminie krótkoterminowym akurat, bo w długoterminowym akurat racz, raczej mam wrażenie, że fund spadnie w długośrednioterminowym, ale w tym krótkoterminowym w tym konkretnym momencie w dniu wyjścia, czy w dniu poprzedzającym wyjście jestem ciekawy, czy zobaczymy funta idącego w górę w stosunku do euro jeszcze. Mam wrażenie, że tak, bo to jest to jest silny impuls. Pozytywny daje nadzieję na. po tych wszystkich lękach i strachach na, na w końcu na oswobodzenie się z tego koszmaru. Mm -hmm. no, wiadomo, że. Ten koszmar będzie trwał, no bo te teraz tak naprawdę się zaczynają te prawdziwe rozmowy na temat jak bardzo dokuczliwy będzie rozwód. Ale z punktu widzenia oglądu z zewnątrz, no te najważniejsze strachy, nie wiadomo co będzie jutro, one no po prostu znikają. Mhm. Więc to jest impuls taki pozytywny, nowa nadzieja, odzyskanie tak jakby suwerenności. Więc to, to jest swoiste poczucie drugiej młodości mhm. Tak ja bym powiedział Przynajmniej oczekiwanie tego A czy to będzie długotrwałe? Raczej nie Bo no, życie trwa przecież cały czas I te, te, to wyjście jest stopniowe Takie normalne, naturalne bo tutaj te więzi zostają większość tych więzi zostaje zachowana a co do ustawodawstwa prawodawstwa i tak dalej no to, to też będzie się działo stopniowo więc wielkich tutaj fajerwerków z tym związanych nie będzie co jest istotne dla Brytanii po tym rozwodzie to, to jest szybkie zawiązanie nowych umów handlowych, z najważniejszymi partnerami. i Tutaj Stany Zjednoczone już są praktycznie posłowie. Mhm. Czyli, że to, ten, ten, ten nowy traktat o wolnym handlu ze Stanami będzie chyba podpisany bardzo szybko i sprawnie. I myślę, że jego pomimo tych traktatowych barier on już jest przygotowany. Chociaż ustawowo i traktatowo Brytania nie może negocjować ze Stanami, dopóki mhm. jest w Unii ale znając życie to te, te umowy handlowe jest, po rozmowach Trumpa z Johnsonem to one no już są gotowe tylko czekają na podpis mhm. Tak, oczywiście nie, nie mam z, z informacji z, ze źródła żeby to potwierdzić bo, no bo takie działanie jest nielegalne e, rozmawianie na boku tutaj negocjacje z, z partnerami spoza Unii ale no Ale nie... oni sobie po prostu rozmawiali, tak? Oni nie tak. Da się oni sobie teoretyzowali, rozważali opcje, scenariusze. Tak, i po... dali numery telefonów i maile głównych odpowiedzialnych po obu stronach, którzy się tym zajmą w przyszłości. No a ci ludzie, którzy mieli się zająć w przyszłości, to oczywiście przystąpili do pracy natychmiast. I... No i nie, nie mieli dużych problemów, żeby tam te rozmowy zakończyć, więc tak z tych, z tych półsłówek, które zwłaszcza Trump lubi puszczać na Twitterze, to wynika taki stan rzeczy. Więc ja za bardzo bym się w Londynie nie obawiał, że to już rozwód z Unią i, i koniec świata, bo, mhm. to, bo już to z nikim nie, moż, nie mamy żadnych umów handlowych, nie wiemy co zrobić. No tak nie jest do końca. Jeżeli by się zrobiło gorąco, to to Amerykanie byliby nawet chętni i w stanie zrobić powtórkę z mostu powietrznego do, do Berlina e, z pomocą gospodarczą, e, żeby uzyskać pozywny, pozytywny efekt propagandowy. Tak ja oceniam i myślę, że się niewiele tutaj mylę, no bo skoro kilkadziesiąt lat temu takie przedsięwzięcie pomocy gospodarczej dla Berlina Zachodniego podczas blokady fizycznej, twardej blokady wojsk Sowietów było możliwe, to tym bardziej jest możliwe takie posunięcie obecnie. Więc no, za bardzo bym się tego Brexitu nie obawiał, że nagle kakao i cukru nie będzie w sklepach. <śmiech> no Były przejściowe były przejściowe problemy z Marmite, czyli takim smarowidłem na, na, na tosty swego czasu, ale to pojedynczy przypadek tak naprawdę. No, tak jak Pan wspomniał, wyjście Wielkiej Brytanii z struktur unijnych spowoduje, że Londyn będzie poza jurysdykcją Europejskiego Banku Centralnego, czyli mają szansę tam w końcu wejść wielkie pieniądze z Chin ludowo-demokratycznych i z Arabii Saudyjskiej więc na to, myślę, na, to, na to myślę, że City liczyło przez kilka dobrych lat, natomiast teraz pytanie, czy ta sytuacja geopolityczna w szczególności w wypadku Chin, czy nie będzie stała na jakiejś chociaż drobnej przeszkodzie zabiegi o to już trwają i to od dawna mhm. ich przejawem jest fuzja planowana od kilku lat London Stock Exchange i Hong Kong Exchange i ta fuzja została zablokowana administracyjnie i to po stronie chińskiej bo Chińczycy uważają, że w obecnym momencie kiedy trwają protesty w Hongkongu mhm. to, to byłoby wprowadzenie brytyjsko-amerykańskiego konia trojańskiego tak. ze względów politycznych liczą na koncesję, to znaczy dadzą zezwolenie, zielone światło na taką operację pod warunkiem że Amerykanie Wyprowadząc z Hongkongu swoje fundacje NGO. No, co jest dla Amerykanów warunkiem sine qua non, to nie da się po prostu takiej, takiego szantażu zaakceptować, więc, więc fuzja na razie legła może nie w gruzach, ale stoi, że tak powiem, nie tyle na nabrzeżu, co w. w, w weszła na skały, ale to jest mhm. tymczasowe, bo dominująca potrzeba chińskiego kapitalizmu komunistycznego to jest rozszerzenie swojej obecności z Yuanem w możliwie szerokim świecie. I Londyn jako jedno z centrów finansowych światowych utrzymuje swoją pozycję bardzo zazdrośnie i skutecznie. Wobec tego pozycja Chińczyków w kapitałowa w City będzie miała istotne znaczenie dla przyszłości ich równowagi handlowej na całym świecie. Główne okno do Unii Europejskiej jest jak wiadomo w Frankfurcie, ale tam jest kuśtykający i ułomny rynek kapitałowy, no bo on jest centralnie zarządzany przez biurokratów z Brukseli. A Londyn jest otwarty na wszystkie strony świata od zawsze I to jest brat bliźniak Hongkongu Hongkong to jest taki mały Londyn przez Brytyjczyków zbudowany na chińskim nabrzeżu Wedle ich wzorców Ci dwaj bracia Syjamscy, bracia bliźniacy W sposób naturalny ze sobą korespondują i handlują teraz aż kipi w okresie Brexitu ale mandaryni chińscy mówią słuchajcie, chcecie tu zrobić fuzję kapitałową, czyli tak jakby chcecie jedną nogą tu wejść do nas a Londyn mówi nie, my chcemy żebyście wy mogli postawić jedną nogę u nas no to, tak to wygląda z drugiej strony ta, ta fuzja po prostu umożliwi duże przepływy kapitałowe bezbolesne między Chinami kontynentalnymi a euro i całym światem. Bo Londyn jest gateway na cały świat, nie tylko euro. Mhm. I, i, I na tej fuzji zależy Chińczykom równie mocno, jak i Londynowi. Ale biznesowi zależy. A komuniści rządzący w Politbiurze mówią na razie nie. Dlaczego? No bo Amerykanie i ich kuzyni w Londynie się brzydko zachowują. A, ale ich organiczna potrzeba związana z promocją Yuana i internacjonalizacją jego mm -hmm. nieodmiennie popycha ich w tę stronę i oni dojdą tu do porozumienia. Dojdą, mm. no bo pieniądze się dogadają. Bo organiczna potrzeba tego pieniądza jest taka, żeby Yuan był internacjonalny, żeby miał duże... zbudował wreszcie sobie bazę Kredytową, czyli taki rynek obligacji w Juanach międzynarodowych. No i gdzie to zrobić? No jeżeli Hongkong jest te podejrzany politycznie, bo tam biją na ulicach i tam jest prawda kłopot teraz, bo jest no właściwie no jest sytuacja zakleszczenia. Nie wiadomo, co dalej będzie z tym Hongkongiem. No, trzeba się rozejrzeć za innymi centrami światowymi, żeby móc z tym Juanem wyjść na zewnątrz. No Chiny próbują jeszcze budować swoje centra, swoje centra, czyli tak jakby uśpić pozycję Hongkongu i przenieść trochę kapitału do lokalnych, geograficznie niedaleko. Mowa tutaj o Makao, ale, byłej kolonii portugalskiej, ale przede wszystkim do, o Shenzhen. Shenzhen w tym momencie to jest wielki kompleks. E, oczywiście pod względem finansjery on nie, nie, nie jest w stanie na razie jeszcze Hongkongowi dorównać, Natomiast Shenzhen jest tym jednym z najważniejszych chińskich kompleksów przemysłowych, czyli cała masa fabryk, przedsiębiorstw handlujących właśnie z Zachodem, wykonujących komponenty, elementy dla, dla Zachodu, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, ma tam siedziby i ma tam swoje fabryki. No ale to jest, znowu mówimy to o rozwiązaniu Kryzysowy. To jest mm -hmm. szukanie zamiennika do Hongkongu, którego rola jest podejrzana. Ale do, te, mm -hmm. do tanga trzeba dwojga. Jeżeli Hongkong z tym całym swoim zapleczem jest podejrzany, to jak możemy liczyć na to, że wewnątrz Chin pod jurysdykcją komunistów oni zbudują organiczny, duży, głęboki rynek bankowy i tam wszyscy się zwalą i będą wierzyć komunistom, że oni są uczciwi, bo tam egzekucja prawa działa. Przecież to jest zupełnie odwrotnie. To dzięki temu, że Hongkong ma prawodawstwo i jurysdykcję, i egzekucję prawową brytyjską, to wszystko się do tej pory kręciło. No bo Hongkong to jest przyklejony przecież za, mhm. za zgodą komunistów do tego y, y, y, y, ogromnego molocha gospodarczego centrum finansowe to jest offshore chiński no bo ma swoją walutę tak, dolara hongkońskiego jest pod jurysdykcją teoretycznie chińską bo tam rządzą komuniści ale ma swój samorząd ma swoje prawo ciągle to samo gospodarcze te same sądy, te same elity te same banki czyli, czyli to jest tak że komuniści tam rządzą ale przez papierek są za tą ścianą przezroczystą i tylko dlatego Hongkong do tej pory działał. Kiedy on, pojawiły się rysy na tym wizerunku, kiedy pojawiło się ryzyko, że wejdą wojskowo i zaprowadzą twarde rządy silnej ręki, tak jak to mają w zwyczaju, no to od razu zaczął kapitał z Hongkongu uciekać. Mhm. I to obserwujemy. I na tym polegała cała akcja pr w dużej rozgrywce wojennej Trumpa z Hongkongiem mhm. i z Chińczykami. No bo jemu wystarczy zagrozić destabilizacją polityczną Hongkongu, aby Chińczycy poczuli ból w biodrach, że ktoś ich tam tarmosi. Mhm. No, no bo to zagrożenie ma realny wymiar taki, że kapitał z Hongkongu ucieka. Aha. Jest, w ramach tego systemu ten, ten, ten system nazywał się, jeśli dobrze kojarzę, One Country to System. Tak jest. To właśnie na tym polegało, że jest witryna wystawowa Hongkongu, który jest takim wolnym offshore'em chińskim, pod ich zarządem, ale tam prawodawstwo nadal działa zachodnie. Jest otwarty rynek kapitałowy, jest odrębna waluta, jest nawet. Te, te przepisy dotyczące wolności obywatelskich są zachodnie i dlatego uh -huh. ci ludzie mogli sobie spacerować z pasolkami i, i żądali tych wolności obywatelskich je obronili, bo przez długie miesiące paradowali tam pokazując Chińczykom zygu uh -huh. a czerwoni tam po drugiej stronie zatoki wręcz no, kipieli ze złości, no jak to jest możliwe, żeby nasi rodacy nam tu robili zygu-zygu i nas nie słuchają. Mm -hmm. Tam w Hongkongu swoją drogą jest ciekawy peg do dolara, prawda? Tego dolara Hongkong, hongkońskiego. No, no, on się bierze z, wymi z wymiany go gospodarczej z mainlandem i, to, i, i jak tylko coś się dzieje niedobrego, to od razu on reaguje nerwowo. I... Ty, ty, tym steruje tak naprawdę centralny bank Chin bo on ma dominującą pozycję w tym wszystkim bo jest największym zawodnikiem ale jest dla nich wygodne i korzystne i pozytywne, żeby mieć taką przylepkę, mieć taki, taki raj podatkowy chiński przez który się wszystkie dziwne biznesy prowizje i czarne rozliczenia, szare i inne przeprowadza no, to mhm. dzięki temu ten komunizm działa. Hongkong to jest nic innego niż perelowski Peweks, tylko w wymiarze turbo. Ja szczerze mówiąc, myślałem, czekałem na moment, żeby wtrącić o sklepach za żółtymi firankami. To Ale jest. Stawek, czy Peweks rzeczywiście lepiej tutaj pasuje. To jest to, no bo Chińczycy po prostu no. swój, swoim yuanem handlują ze światem poprzez Hongkong. Po prostu. Tak, bo innej drogi nie mają bo UN na razie nie jest walutą międzynarodową owszem on działa w wymianie z państwami BRICS, czyli z Rosją i tam trochę z Indiami handlują na zasadzie słapów. to się będzie rozwijało ale jeżeli chodzi o gro tej prawdziwej wymiany z dotychczasowym modelem świata zachodniego no to on się odbywa za pośrednictwem Hongkongu po prostu, mhm. no bo inaczej z dolarem się nie da handlować no, tutaj y, Chiny próbują cały czas działać w temacie, tak jak pan wspomniał, internacjonalizacji Yuana Remnibi. No, no, przede wszystkim jako jeden z... Pi chyba pierwszy kraj na świecie będą mieli swoją y, centralną, y, digitalną walutę y, z banku centralnego, z CBDC, tak, czyli y, właśnie digitalnego Yuana. Y, po drugie, y, ten, jest, jest jest dywizja Banku Chin zajmująca się, zajmująca się właśnie handlem międzynarodowym, wymianami walutowymi, etc., etc. I nie pomnę, nie pomnę teraz nazwy z głowy, nie pamiętam niestety. Natomiast oni w tym roku dokonują, dokonują waluacji na podstawie której y, będzie, będzie, będzie ta, wymiana, ta wymiana dokonywana, ponieważ tak samo, tak samo jak w przypadku SDR-a mamy tutaj do czynienia z koszykiem walutowym, z pewnym udziałem y, walut, z tym, że jest to więcej walut niż w SDR-ze, tam jest bodajże 21 walut, no i y, mieliśmy dewaluację procentową dolara kosztem euro. Tutaj ja nie chcę, nie chcę się chwalić, ale w piątek y, będzie miała miejsce w Warszawie konferencja KBIF, czyli konferencja blockchain i finanse. Będę jednym z występujących, także zapraszam gorąco i serdecznie. Tematem mojego wystąpienia będzie ewolucja pieniądza w systemie monetarnym i częścią właśnie tego wystąpienia będą waluty digitalne, czyli w którą stronę będziemy z tym wszystkim szli. Jak to wyjdzie, zobaczymy. No, będzie chyba warto słuchać, co tam ludzie mówią, bo ten temat jest gorący i on będzie się rozwijał, bo takie, takie sygnały mamy od kilku lat, zagęszczające się mimo różnych wieszczy końca świata, którzy mówili, że Bitcoin na pewno umrze śmiercią naturalną, że to, to wszystko jest bzdura i nie będzie działało, no to się okazuje, że rozpoczął się wyścig a Chińczycy w ramach swojego planu osiągnięcia supremacji gospodarczej, światowej i finansowej Aha. za ileś tam lat postawili na cyfrowego joana i niedawno oświadczyli, że w niego wchodzą, nie znają jeszcze terminarza i nie, te szczegóły nie są jeszcze opracowane ale wiadomo, że będzie on walutą Banku Centralnego i wszystkie rozliczenia jełanowe niedługo, za kilka lat, będą dokonywane bezpośrednio na kontach w banku centralnego. I więc to jest decyzja epokowa, bo to zmienia całkowicie krajobraz. Trudno nawet sobie to wyobrazić, bo dotychczas każdy uczestnik jest przyzwyczajony na rynku do co najmniej dwóch, a może nawet trzypiętrowego systemu finansowego I, i trudno się zmierzyć z, takim, z taką nową jakością kiedy rynek jest spłaszczony i właściwie jest rynek ograniczony do banku centralnego i wszystkich podmiotów wszystkich, czyli półtora miliarda Chińczyków, wszystkich firm wszystkich tam funduszy i mhm. tak dalej, to wszystko jest na płaskiej podłodze w banku centralnym, każdy ma tam swoje konto i to, to to rozmiar te, takiego, takiej rewolucji nawet trudno jest pojąć jakie będą z tego skutki ludzie po prostu nie dojrzeli jeszcze do tego tematu o ile wcześniej się nie zajmowali tą tematyką walut cyfrowych, jak one działają co, fizycznie, jak to, jak to funkcjonuje co się z tym wiąże cała infrastruktura i tak dalej moi szanowni czytelnicy mają też to szczęście, że kilkanaście numerów różnych analiz było już temu poświęcone więc dojrzeli do tego mhm. wiedzieli, że notabene, że świat tę stronę zmierza już dosyć dawno temu, przed laty a rok temu się przekonali, że istotnie stanęliśmy na progu tej decyzji w bankach centralnych i mimo negatywnych sygnałów z różnych stron podjęto decyzję na szczeblu Bank of International Settlements że tą drogą banki centralne pójdą i rykoszetem po kilku miesiącach ta ich decyzja odbiła się w Chińskim Banku Centralnym ku zdumieniu świata, że w związku z tym oni będą liderem tych nowych technologii. Oni będą pierwszym, który taki ten krok wykona, no bo nie mają się czego obawiać. Skoro komunizm 70 lat temu zadziałał, to zadziała też cyfrowy juan mm -hmm. Na tej zasadzie. Nie wi... Dobre porównanie. Nie wiadomo, nie wiadomo jeszcze jak, szczegółowo, nie wiadomo technicznie, jak to będzie działało w otoczeniu światowym. Ale oni odważni są, więc zrobią kolejną rewolucję. Tym razem w finansach. Być może jest to prawidłowa decyzja, sądząc po tym, że cały system finansowy i tak w świecie musi dokonać resetu. Więc to jest idealny moment do dokonania takiego skoku na głęboką wodę w nowe odmęty no, nowej architektury. Bo mm -hmm. ten stary system i tak się zawali. Więc Chińczycy nie robią nic innego, tylko proponują, oferują drogę ku przyszłości. Chi, jak było zawsze, kapitalizm albo komunizm z chińską twarzą. I to jest właśnie ich przykład. No, skoro jest nowy trend. No to jest waluty cyfrowe z chińską twarzą, tak będą wyglądały. Od razu mi się kojarzy ostatni nieudany album Guns N Roses. Fajnie z Democracy. No, coś w tym jest tutaj. Oni. To wszystko jest chińskim komponentem, że to trzeba mhm. rozumieć. Rozumieć na ich sposób. Bo oni to wszystko robią na własną modłę. Mhm. Mam poważne wrażenie i niepokój, że ten wielki skok im się nie, nie uda że to nie będzie takie proste, że nagle tutaj zakipi, na zachodzie wszystko, szlak trafi, dolar upadnie i teraz Chińczycy nagle nas wyprowadzą na szerokie wody Nowego Oceanu i pokażą drogę ku przyszłości, że to tak się nie odbędzie to jest piękny piękna wizja, piękny sen, tylko ta czerwona łuna mi się bardzo nie podoba no, znaczy, I portretu przewodniczącego wszędzie. Opierając się na militarnym zamordyzmie, coś takiego można zrobić. Ale znowu pozostaje przy nadziei, że tak zwany wolny świat chińskiego karabinu się nie posłucha. Mhm. Bo im się marzy, żeby zrobić świat na swoją modłę, i żeby wszystko maszerowało w jedną stronę zgodnie z ich melodią. Ja to rozumiem. To przez kilkadziesiąt lat nie robili nic innego, tylko skrupulatnie realizowali to marzenie. Mhm. Ale no ciągle pozostaje przy tym złudzeniu, że indywidualizm człowieka zachodu jeszcze nie dojrzał do całkowitej zagłady. Mhm. Że pozostaniemy przy systemie indywidualistycznym, nie mhm. zbiorowym, nie jakimś światowym kibucu, do którego Czerwoni nas prowadzą, mhm. ale będziemy mniej lub bardziej zorganizowanym zbiorowiskiem jednostek, indywidualnych ludzi, społeczeństw, firm i systemów także. Mhm. Wracając do CBDC, czyli tych walut digitalnych, centralnych, no to różnie na to można patrzeć, ale mam takie wrażenie, że mogą one spowodować całkowicie koniec rezerwy cząstkowej i koniec i początek, nowy początek dla banków centralnych. W Szwajcarii kiedyś chciano coś takiego, coś takiego zrobić. W Stanach, tylko zawsze od pewnego czasu też ciekawiło mnie, dlaczego w Chiny są liderem w te, powiedzmy w technologii tej digitalnej waluty, a Stany Zjednoczone nie. Przecież dolar jest globalną walutą rozliczeniową, tak? I pomimo nurtu dedolaryzacji, to nadal ogromna większość kontraktów bilateralnych jest wykonywana w dolarze. Tak naprawdę ten cyfrowy amerykański dolar digitalny, on jest kwestią czasu. Fed nawet o tym informuje. To ma być system FedNow, Prawda? Ale Fed nie zgadza się, żeby Stany Zjednoczone wytworzyły pierwszą właśnie digitalną walutę. No, myślę, że osobiście uważam, że przyczyną jest tutaj to, że ten amerykański udział w systemie światowym, handlowym i obrotu jest bardzo duży i Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić na błędy. Tutaj jedna, jed, pani człon, członek Rady Gubernatorów FED, pani Lael Brainard, poinformowała ostatnio, że status US-dolara jako y, waluty rezerwowej świata wymaga odpowiednich prawnych, politycznych, operacyjnych działań na sferze prywatności, polityki monetarnej, finansowej stabilności oraz operacyjnego ryzyka. Więc wydaje mi się, że po prostu inna waluta, waluta z aspiracjami, czyli właśnie chiński Yuan Remnibi na przykład spróbuje przetrzeć tutaj szlak, a na jej błędach czy ewentualnej porażce dopiero wtedy zostanie wytworzony i wsadzony yy, w system światowy, ten właśnie digitalny dolar. No w każdym razie, w każdym razie to my sobie, my sobie tak mówimy w ramach podcastu, którego słucha X słuchaczy. Natomiast mówimy tak naprawdę o rewolucji trochę nie do wyobrażenia. To będzie coś niesamowitego. Znowu, że tak zacytuję, troszeczkę wyświechtane, bo często używane chińskie przysłowie, przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Chociaż to przysłowie to tak bardziej taka klątwa była, żeby żył w ciekawych czasach. No to w takich żyjemy właśnie niedawno z misją oświecenia Fedu na nowe drogi walut cyfrowych pojechał na Uniwersytet Princeton specjalny wysłannik Bank of International Settlements Pan Karstens, który jest nowo mianowanym szefem tego banku do spraw nowych technologii czyli on będzie się zajmował tworzeniem, promocją uruchomieniami nowych systemów walutowych, cyfrowych mm -hmm. właśnie i jak osoba najlepiej poinformowana w różnych tam dyplomatycznych sformułowaniach ponaglał Amerykanów do wprowadzenia działań zainicjowania działań w kierunku cyfryzacji dolara i nieprzypadkowo to się stało, bo, bo Amerykanie są po prostu, opierają się temu nowemu trendowi. Nieprzypadkowo, bo wprowadzili wprawdzie ten swój nowy program Fed Now, który jest pierwszym etapem, ale nie, jakby na razie nie przewidują następnych kroków. A te kroki postanowili wdrożyć Chińczycy. O co chodzi? No, chodzi o to, o czym przed chwilą padło, mianowicie o zasadę rezerwy cząstkowej czyli o strukturę rynku bankowego o kreację kredytową która w naturalny sposób w systemie centralnym waluty cyfrowej banku centralnego przenosi się na najwyższy poziom od razu bez pośrednictwa banków komercyjnych tam się będzie tworzyła kreacja kredytowa bo Chińczycy, zresztą jak podobnie jak wcześniej teoretycy walut cyfrowych mów, mówią, że przecież waluty cyfrowe banku centralnego czyli krypto yuan na przykład wcale nie musi być walutą deflacyjną z ograniczonym zakresem może być walutą inflacyjną, może mieć kreację kredytową bo tam po prostu się pisze procenty Prawda? Mhm. że mhm. udzielamy kredytu i należy się tyle i tyle procent za, za kwartał, czy za rok. To nie ma problemu, bo to się automatycznie przelicza. Więc tutaj udzielanie kredytu na koncie bankowym jest trywialnie proste, bo to wszystko liczy komputer. W dodatku te odsetki mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne, czyli negative interest, interest rate policy można wprowadzić z bomby. Żaden problem. Jak na tylko... Całe. Tak, jak wprowadzimy taką, zdecydujemy, to możemy sterować w lewo i w prawo. Powyżej zera i poniżej zera. To jest super elastyczne. Także pogłoski o tym, że ta waluta nowa Banku Centralnego jest technicznie sztywna, są nieuzasadnione. Ona jest bardziej elastyczna od walut tradycyjnych. Ale problem jest w tym, że zagrożona jest segmentacja rynku z rolą co najmniej trójpodziału, czyli bank centralny, banki komercyjne i banki detaliczne. Mhm. I na końcu klienci indywidualni, firmy i tak dalej. Ten podział będzie zachwiany. I, I zmieni się struktura rynku. Pan Karsten z bis mówi, nie obawiajcie się tego, bo Chcemy utrzymać dotychczasową strukturę rynku i nie chcemy ingerować w procesy detaliczne, w kreację kredytową, rynkową, bo te banki komercyjne są w tym dobre, w tym się wyspecjalizowały, w obsłudze klienta, i bank centralny w ogóle kontaktu z klientem detalicznym nie powinien mieć. Bo po co, skoro są od tego inni fachowcy? Ale te zapewnienia brzmią fałszywie. Przynajmniej jak na ucho amerykańskich bankierów z Fedu, bo podchodzą do nich do tej pory bardzo z wielką rezerwą. Mhm. Czyli nie chcą się w te nowe projekty angażować, chociaż są pierwszymi co do, historycznie co do komputeryzacji. No bo to banki amerykańskie wprowadziły modę kilkadziesiąt lat temu już na pieniądz cyfrowy w postaci karty kredytowej. I wszystkie, I wszystkie inne innowacje, które świat inwazyjnie podbiły przez internet. Wszystkie te usługi bankowe to robiły firmy amerykańskie. Nowe technologie bankowe robiły korporacje amerykańskie. Jak to się stało, że na tym ostatnim etapie, przeskoku do nowej ery Amerykanie nagle stanęli dęba tak jakby koń miał przeskoczyć przeszkodę i się zawahał no i, no i jest problem no ale tu nie ma przypadków mają jakieś organiczne powody do tej rezerwy i mam graniczące z pewnością wrażenie, że tą rezerwą jest właśnie systemowe ograniczenie roli kredytowej całego sektora bankowego i przeniesienie tej roli do banku centralnego. Tego Amerykanie w Fedzie się obawiają i na razie nie chcą tej decyzji podejmować, a lider, kontroler banków światowych, banków International settlements z Bazylei ich ku temu popycha i to dosyć bezczelnie, mm -hmm. ingerując w ich suwerenność, bo to podobno Fed jest absolutnie stuprocentowo niezależny, jeżeli chodzi o dolara. No ale ktoś przyjeżdża ich tam poucza, ich bębni, pogania i tak jakby molestuje. Że no słuchajcie, ale to jesteście za zapóźnieni, musicie iść do przodu, bo Chińczycy was uprzedzają. Więc no tutaj idzie walka o przyszłość nowego systemu finansowego świata. Mhm. i nie jestem w tym wyjątkowy, kiedy zauważam, że ta przyszłość światowych finansów jest cyfrowa, to już wiadomo to już przed tym nie ma jakby odwrotu, to każde dziecko już wie i będzie oparta na cyfrowych walutach banków centralnych mhm. no tutaj ma pan bardzo podobne zdanie jak BIMEN BIMEN stwierdził, że Według niego dolar już wie, znaczy Stany już wiedzą, że dolar zejdzie z globalnego podium, bo tak naprawdę cała sprawa rozgrywa się już w tym momencie powoli o stworzenie digitalnego SDR-a. I digitalny SDR, ten następca SDR-a, który z kolei był następcą idei Bancora, Keynes'a, y ten właśnie digitalny SDR połączy wszystkie te światowe digitalne waluty. Oczywiście mowa tutaj o tym wielkim handlu, tak? Teraz następuje, następuje cała masa innych pytań, czy w takim systemie nadal pozostaje pieniądz dłużny w jakiejkolwiek postaci, czy nie? Czy w jakiejkolwiek postaci mmm, którekolwiek z tych walut digitalnych, czy w ogóle sam SDR będzie chociażby częściowo oparty o złoto, czy na przykład o złoto i inne surowce czy commodities. Tak naprawdę tak, to jest to jest gigantyczny temat. To jest temat, w którym można tak naprawdę zabłądzić jak w labiryncie. No, Chińczycy są zdania, że kruszce zachowają swoją właściwość monetarną tak jak miały przez tysiące lat. I w tym nowym systemie będą miały istotne znaczenie. Aha. Jako aktywu rezerwowe. Więc jeżeli chiński model, chiński pomysł na przyszłość zwycięży, a Chińczycy nie są wyjątkowi w Azji, bo ich śladem podąża także Rosja, gromadząc bardzo skrzętnie, powiększając zapasy złota. No tak, to są dwa kraje, które w czasach, kiedy banki centralne zachodniej Europy jeszcze to złoto sprzedawały, czy nie, kupy, nie kupowały, czyli, nazwijmy to, że miały ręce związane przez Central Bank's Gold Agreements, no to już Moskwa i Pekin kupowały, plus jeszcze wydobywały swoje własne. Chińczycy już mają około 20 tysięcy ton złota. A to mówimy tylko o sektorze państwowym, są jeszcze rezerwy prywatne. Tak, ale jeżeli, jeżeli jest mowa o kreacji waluty światowej, no to oczywiście chodzi o rezerwy oficjalne oni tyle mają i na tej podstawie skoro tak skrupulatnie to zgromadzili to prawdopodobnie chcą oprzeć swoją, swojego cyfrowego Johana o to złoto ale oni nie są ortodoksyjni co do tego nie wiedzą jeszcze do końca bo dyskusje na ten temat trwają i to nie jest jasne można przewidywać, że tak się stanie ale po pierwsze oni muszą podjąć taką decyzję a po drugie reszta świata musi to jakoś zaakceptować mhm. bo to nie jest tak, że tutaj sami Chińczycy zarządzą tym wszystkim to reszta świata także ma znaczenie każdy coś tutaj przy tym stole wielkim musi powiedzieć tak? i musi się na to zgodzić bo musi mu to jakoś odpowiadać Innym rozwiązaniem jest dojść do jakiegoś konsensusu poprzez wojnę, no, ale to rozwiązanie akurat jest najbardziej bolesne i gospodarczo najgorsze z możliwych. No bo jeżeli przez wojnę się zmusi resztę świata do zaakceptowania własnego systemu, to zwycięzca musi de facto pokonać cały świat mhm. czyli sądząc po architekturze obecnej, ten świat cały zniszczyć. No bo tyle znaczy wojna światowa obecnym w rozmiarze. Mhm. No Jim Rickards ostatnio stwierdził, że albo Zachód przyjmie złoto dobrowolnie, albo świat sam go przyjmie chaotycznie. No, no, jest to, myślę, że jest to kwestia strasznie otwarta, ale to prawdopodobieństwo to prawdopodobieństwo wydaje się rosnąć z roku na rok No do tego złota trudno zaprzeczyć, że ma liczne walory, ale mhm. co jest istotne w tym najważniejsza cecha tego takiego nowego systemu jeżeli ten nowy system będzie e, oparty na totalnej kontroli do czego komuniści z natury dążą mhm. prawda? i globaliści tak zwani w cudzysłowie także taki system chcą zrobić, totalnej kontroli nadzoru świata mhm. to idealnym narzędziem do tego celu służącym jest w modelu półotwartym system finansowy oparty na uczciwej walucie złotej która się nie da oszukać po prostu, mhm. bo tyle złota jest, ile jest i, i do widzenia to jest model deflacyjny stabilnych cen bez inflacyjnego pompowania popytu i kreacji i tak zwanego wzrostu gospodarczego na chama kręconego w słupkach. Po prostu jest taka quasi stagnacja. Tak? No bo jest stagnacyjna waluta uniemożliwiająca kreację pieniądza z powietrza. z powietrza, z niczego. No, czyli, że jeżeli przyszły system będzie systemem totalnej kontroli gdzie wszystko będzie uładzone bo będzie podatek od CO2 a prawda każdy tyle ile wydycha ile wody zużyje to tyle może a więcej jak ten to musi zapłacić od tego podatek kary finansowe i tak dalej jak wszystko to będzie uregulowane a do tego zmierzamy z tymi wszystkimi 5G licznikami smart i tym podobnymi wynalazkami żeby było wszystko wiadome żeby wszystko dało się kontrolować czyli wszystkie zasoby łącznie z energią ludzką i z każdą minutą istnienia no to jeżeli do tego zmierzamy to istotnie złota waluta jest idealnym rozwiązaniem ja rozumiem, że z tych powodów organicznych i także swojej tysiącletniej historii Chińczycy chcą mieć taką, taki model bo złoto jest uczciwe wiadomo, że zachowuje wartość i to co jest warte tysiąc dzisiaj będzie warte tysiąc za 10 lat Okej, okay, rozumiem to ale to jest pewien wybór przyszłości, modelu jeżeli natomiast bankierzy światowi będą chcieli zarabiać wedle tradycyjnego modelu prowizji i procentów, czyli mm -hmm. lichwy, no to, to złota waluta pana Ricarda światowa niestety się do tego nie nadaje. Przykro mi to mówić, ale no to z powodów no, takich fundamentalnych tak jest, mm -hmm, mm -hmm. bo system pieniądza tego Papierowego wziął się właśnie z tego, że była dominująca rządza zysku kogo? No tego bankiera, który chciał stworzyć nową możliwość, nowy kredyt. No, I bo... można było pieniądz oprzeć na czymś, co jest tak naprawdę nieskończone. Dług przyszłych pokoleń. Tak. No więc to jest wybór jakby modelu przyszłego świata. Ja, ja, ja nie wiem jaki on będzie, no, jaki wygra Wiem, że ten, ta walka teraz się rozwija, rozkręca się Widać już jej poważne e, pierwsze takty Orkiestra symfoniczna się rozgrzewa mm. Do tej symfonii już, już to słychać, już to rozumiemy, że ten temat będzie grany ale jak ta symfonia się rozwinie, to naprawdę nie wie nikt. Trzeba sobie z tego uczciwie zdać sprawę, że my dopiero obserwujemy pierwsze takty. I obstawiamy, kto ma większe szanse. Ale zawodnicy są poważni, są wagi ciężkiej, mają poważne ambicje, no i ogromne długi na karku. Mm -hmm. I przy okazji oni te długi będą chcieli rozładować. No ale kłopot w tym, że są sobie nawzajem winni wszyscy. No tak, bo czyjś dług jest czyimś profitem, tak? Tak. No i co no teraz? jak te szachra. Ci urodzeni szachraje od tysięcy lat to między sobą rozegrają, żebyśmy my na końcu ponieśli ciężary? No to jest bardzo dobre pytanie. I. Mm -hmm warte zastanowienia ale najważniejszy akcent w tym polega na tym że trzeba uwzględnić że projektują to szachraje złodzieje oszuści a zapłacić musimy za to my na dole prawdziwą krwią i prawdziwą pracą prawdziwymi aktywami prawdziwymi zasobami naszą energią, naszym życiem, naszą pracą, wszystkim, co mamy. Płacąc podatek za pieska, podatek za mięso, podatek za palenie wiem, papierosów albo w piecu, za posiadanie samochodu z nie takim silnikiem, do którego legislatywa niecałe 10 lat temu naga, naganiała nas i dawała dotacje. No po prostu... Straszni my jesteśmy jako te jednostki. Naprawdę, naprawdę, no, naprawdę aż przynosimy, przynosimy wstyd elitom, no naprawdę. No, Greta Thunberg nas tutaj poucza razem z tatusiem, który pisze w posty na Facebooku, więc już mhm. niech ilnowi, już wiadomo, że ten intelekt wybitny 16 czy 17 latki z syndromami autyzmu no, jest taki, jak pokazują statystyki. To tatuś pisze te odezwy, a jak ją się zapytać o cokolwiek, no to jest ryba, mhm, <laughs> mhm, mhm. więc no, to, to dziewczę niewiele wie na, no, o czymkolwiek, no ale poucza nas, nawet papież już przed nią przyklęka, także obserwujemy... Nowy rytuał i początki nowego wyznania, nowego kościoła. Ja to zresztą tak swoim zwyczajem bezkompromisowo od razu nazwałem, że to jest nowy kościół, nowa religia globalnego ocieplenia, więc ma też swój rytuał nowy tego obrządku, więc ma nowych proroków, no i czołową prorokinią nowego obrządku jest Rita Thunberg. Mamy takich świątków, na jakich zasługujemy, albo na jakich uważają, że zasługujemy. Ja ze swojej strony skromnie, za a może nieskromnie zauważę, że tego typu święty, jak dla mnie, to jest zbyt prymitywny, zbyt hamski, zbyt dyletancki, żeby się tym przejmować, ale świat oficjalny jest innego zdania, że to, że jest prymitywny, durny i, i idiotyczny to niczym nie przeszkadza w realizacji tego programu to nawet jest lepiej no bo skoro durnie są w stanie uwierzyć w takie banioluki, to sami sobie zgotowali ten los i na niego zasługują mhm. ale ja powiem od razu, ja tutaj widzę pan Zastawia sidła Bo temat, temat e, Ekologii i Grety Thunberg jest tematem rzeką Ale ja jak ten węgorz W rzece się wywinę I spróbuję pana zaciągnąć w moje siły. Chciałbym zaproponować Temat, który, Wokół którego krążymy W poprzednim podcaście i w tym podcaście I czas najwyższy myślę się z nim zmierzyć A jest to temat wielki tak jak cień, który pada na świat, ten cień rzucany przez człowieka, ten cień tak wielki, jak jego ego. Mam tutaj na myśli człowieka, który ostatnim rokiem nie dostał pokojowej nagrody Nobla i strasznie na ten temat e, narzekał. Także kto wie, czy w przyszłym roku nie dostanie. E, mam tutaj na myśli najprawdopodobniej 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Donalda J. Trumpa. Czyli w naszych prognozach spróbujmy zmierzyć się z Ameryką. No, to akurat sytuacja jest dosyć stabilna, bo po tych występach ostatnich wierno na Bliskim Wschodzie, Donald ma wszystkie a atuty w ręku, żeby wybory listopadowe wygrać. Mhm. Ja mu te demokraci tam strasznie psują szyki i robią kolejne podchody im w impeachment ale to, to z rozpaczy. Te, te działalności skandalizujące typu Russia Gate, ostatnio Ukrainę Gate i tym podobne, no to są akty desperackie. Mhm. Bo oni już stąpają w, poza cienką linią skandalu w Departamencie Stanu Dyplomatycznego i Światowego, bo tam wyszły na światło dnia przekręty idące w setki milionów i miliardy w, w samym Kijowie i to mhm. obecny prezydent panujący w Kijowie musiał zresztą rozsądnie bardzo szybko przysypać teraz i się z, przed skutkami tego zabezpieczy, żeby nie być wciągnięty w tę grę. Bo Ukrainy po prostu na to nie stać, żeby być no. świadkiem dla oskarżenia albo obrony. On po prostu nie chce w tym uczestniczyć. Żeleński przyparty do muru, mówi, ale ja nic nie wiem i nie słyszę, a przecież jego prokurator generalny złożył oświadczenia i dokumenty szwajcarskiej, nieprzypadkowo kancelarii notarialnej i te dokumenty opublikował w internecie. To wszystko wiadomo, jakie mhm. tam przekręty były. On prowadził śledztwo i wszystkie dokumenty zeskanował i można je sobie poczytać. Mhm. No, trzeba przyznać, że sługa narodu gra bardzo dobrze. Od kiedy został sługą narodu... Tym, tym, tym najwyższym, a nie telewizyjnym. Tak, ale rykoszetem tego jest prawdopodobnie ostatni zamach w Teheranie, kiedy mu sto kilkadziesiąt osób zamordowano z zimną krwią. No. Ktoś odpalił rakietę, rakietę dwie tak, rakiety z, z obrony przeciwlotniczej pod Teheranem, bo transponder tego odrzutowca nie działał. Mhm. Kto go wyłączył? Dlaczego ten liniowy odrzutowiec, który leci znaną trasą, wszyscy wiedzą gdzie jest, nagle został przez irańską obronę przeciwlotniczą zestrzelony? Przecież oni nie są takimi idiotami, że nie widzą tego samolotu na radarach. Oni go widzą, tylko problem w tym, że nie mogą go zidentyfikować, dlatego go zastrzelono. Mhm. No ale jak to go nie mogą zidentyfikować? Jak leci odrzutowiec, ma transponder, ma światła migające, ma komunikację radiową, bo się zgłasza na wieży, cały czas trwa korespondencja. Na otwartym kanale radiowym to każdy słyszy. no Jest jest, jest, jest, jest nadal w pewien sposób widoczny, tak więc są nie, ale... przynajmniej przesłanki, czy domniemywania, że nie jest to obiekt militarny. Ale widać go na, w wielu zakresach, bo go widać naocznie, widać go na radarach jego transponder działa czyli on pokazuje swój podpis tak? i mało tego no jest z nim komunikacja radiowa czyli jeżeli jest wątpliwość to można go zapytać no bo jego numer jest widoczny więc wzywamy go przez radio i pytamy się dlaczego ty tutaj lecisz no bo taką mam trasę wyznaczoną mm -hmm. kontroler lotów go widzi no i nagle kontroler lotów przestaje go widzieć no i po kilku minutach samolot trafiają rakiety. Dlatego, że przestali go widzieć. No to coś się stało z nim poważnego. Poddaję, że tak powiem, po, pod rozwagę przyczyny faktyczne mhm. tego, co się wydarzyło, bo Irańczycy nie są takimi idiotami, żeby. Jak Amerykanie ich przedstawiają? Cywilny samolot zestrzeliwać bez racji Mhm. No, był kilka lat temu, całkiem niedawno, znowu na Ukrainie. Był taki przypadek, że zestrzelono pod Donieckiem liniowiec holenderskich, nie, malezyjskich linii lotniczych. Z... Z, z dużą ilością Holendrów na pokładzie. Tak. A. Więc no, to jest bliźniaczo-podobna prowokacja. Te, to, tamte wspomnienia są żywe i proszę do niej wrócić, bo mhm. to jest to samo ta sama historia odbywająca się z Ukrainą w tle. A w dalszym tle mamy na przykład Kanadę, mamy naukowców z różnych uniwersytetów technicznych, kanadyjskich i irańskich. Mamy techników jądrowych, którzy byli na konferencji w Teheranie. Mamy Uranium One, taka firma. Kanadyjska z nazwy, a naprawdę. E, tylko ona należy do, należy do Rosji. Ona jest... Obecnie no, została wykupiona za czasów. Tak, ona jest na, podchodzi część już pod, pod, pod Rosatom. Czy konkretnie pod tą dywizję Arms, która się zajmuje metalami ziem rzadkich i uranem konkretnie. Za czasów Hillary Clinton ta firma została przez Rosjan przejęta mm -hmm. za przyzwoleniem osobistym opalonego prezydenta Obambo no i te, te deale teraz stoją pod znakiem zapytania są pod lupą one się odbywały fizycznie między innymi w Kijowie były załatwiane a później był przewrót w Kijowie no i był, był Majdan i inne rzeczy no i świat się zmienił tak ale ślady po tamtych działaniach do dzisiaj wiszą w powietrzu jako no taki odbezpieczony granat no i w, przy okazji, na marginesie tego do nowego podejścia do wojny światowej na Bliskim Wschodzie, które ktoś odpalił mhm. na, w, z końcem roku, cynicznie i świadomie, wiadomo kto, taki pan, który ma problemy z prokuraturą, razem z żoną, tak, w takim jednym kraju o wielkości znaczka postrzowego, <grym> to, i, ta, tak, osobisty przyjaciel serdeczny Donalda Trumpa, no więc nic dziwnego, że skoro poprosił Donalda o pomoc, to natychmiast ją uzyskał, tak? Mhm. No to, to się wszystko jakoś wiąże, prawda? Takie mhm. że dziwne zbiegi okoliczności, że ktoś do kogoś strzela i samoloty spadają. No a skoro mowa też o strzelaniu, według modeli Armstronga, e, no Armstrong przewiduje, że w 2022 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli tutaj w domyśle Donald Trump, może zginąć w wyniku yy, zamachu. Tak wychodzi z jego modelu ECM opartego o cyklach. Yy, to się opiera czasowo na tym, yy, co stało się z Kennedym. No, Trump podobnież się tego boi. Jeżeli by tak iść tym tropem, to jak był w Szkocji, to, na, na, to w pewnym momencie zmarł jego ochroniarz. Tropu chłop. Punkt... Ja wiem, że tutaj wchodzę, troszeczkę przeciągam w stronę, w, stronę, w stronę spiskową, ale wielokrotnie te prognozy Armstronga oparte na cyklach, na cykliczności się sprawdzały. Z punktu widzenia organicznych trendów to tego typu rozważanie jest jak najbardziej wskazane, bo Trump resetuje system gospodarczy świata. Mhm. On rozpoczął wojnę handlową właściwie z wszystkimi blokami istotnymi na świecie po to, żeby je zrestrukturyzować. Mhm. Wedle własnego się, póki jeszcze Amerykanie mogą używać dolarowego szantażu i sankcji gospodarczych, którymi jeżeli się nie posłuchasz, to my założymy ci sankcje i musisz się posłuchać, bo ci zablokujemy wszystkie przelewy. Mhm. Tak, tak w skrócie to wygląda. Więc Obawiając się tych negatywnych skutków Wszyscy stają mniej więcej w jednym szeregu Dopóki Stany Zjednoczone Pełnią rolę tego światowego żandarma Dolarowego Póki Aha. co jeszcze dolar tym żandarmem jest Wobec tego Korzystając z tej ostatniej okazji Amerykanie próbują Ten, ten, ten światowy reset Przeprowadzić Wedle własnego się, Wedle własnego interesu Strategicznego Czyli to jest ostatnia bitwa Wojny globaliści kontra patrioci No ale ta wojna Została rozpętana Nie z powodu miłości Do patriotyzmu lokalnego mhm. Tylko z powodu wymogów Strategicznych No bo bronią dominującą Amerykańską Dominacji światowej jest Dolar i jest potęga wojskowa mhm. Te dwa elementy Są obecnie aktywnie używane do, uzupełniająco w, w, i w przemyślanym planie rekonstrukcji świata, po to, żeby zachować w nim duże wpływy. Mhm. Może już nie dominujące, po tym, po tym całym zamieszaniu za kilkanaście, tam kilkadziesiąt lat te wpływy już nie będą dominujące, bo ciężar gospodarczy świata przeniesie się do Azji wedle przewidywań demograficznych i gospodarczych. Ale nadal Amerykanie mogą pozostawić sobie na tym świecie duży wpływ strategiczny i swego rodzaju pax Amerykana lokalne, że nikt nam nie będzie dmuchał w kaszę, my sobie będziemy rządzili w naszym kawałku świata po swojemu, między innymi mhm. na przykład na lokalnym rynku u siebie, w Kanadzie, w Meksyku, no i być może w Ameryce Południowej. Takie minimalne wymogi. No, ograniczonego, okrojonego imperium. No. Czyli powrót do doktryny izolacjonizmu razem ze swoją strefą wpływów. Tak, ale to po tych wszystkich zamieszaniach. A za, za, zanim do tego dojdzie, no to trzeba jakoś to rozegrać. No więc rozgrywamy tymi atutami, które mamy, które są najmocniejsze. I tu mhm. rola Trumpa jest dosyć czytelna, no bo on te, te działania przeprowadza pod szyldem patriotyzmu, no bo Pax Americana to znaczy, że America first. Mhm. Czyli, że nasze warunki, my jesteśmy najważniejsi, robimy tak, żeby nam było dobrze. A cała mhm. reszta świata niech się goni. Tak? No, tak. Mają, mają swoje problemy, no to jak to mówił były prezydent, to, to jest wprawdzie nasz dolar, ale wasz problem. No tak to wygląda. To jest nasz dolar, ale twój problem. No skoro żeśmy zrobili blokadę finansową, to Wenezuela nie ma nic do gadania, no bo musi mieć dolary, jeżeli chce handlować ze światem. Oczywiście. Więc to, to, to jest skuteczne. I on to przeprowadza. I w pewnym momencie, sądząc z praktyki fizycznej, historycznej, napotka w tych awanturniczych działaniach bo zabijanie generałów z misją pokojową na cywilnym lotnisku, to jest nic innego niż chuliganeria. To jest zbrodnia wojenna. Jeżeli to będzie się dalej toczyło w tę stronę, to on napotka, tak jak każdy huligan. Ja przyznam szczerze, mnie to, co Amerykanie tam zrobili, też się bardzo nie podobało. Tym bardziej, że jest informacja, że Sulejmani jechał tam dać odpowiedź mediatorom z Iraku, którzy mieli przekazać tą wiadomość do Arabii Saudyjskiej, a chodziło ogólnie o deskalację w regionie. Natomiast co, co sprawdziłem później, co mnie zainteresowało, no bo rozwalenie generała, drugiego najważniejszego człowieka w kraju, tak bez powodu sprawdziłem i okazuje się, że od circa 2011 czy 2012 roku za właśnie wspieranie Hezbollahu, bojówek bojówek sunnickich, działania pro-irańskie w regionie. No to generał Sulejmani był na czarnych listach narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, a w Stanach Zjednoczonych był na liście terrorystów. Więc formalnie amerykańska narracja mogłaby pójść w tą stronę, że zlikwidowaliśmy terrorystę. No, to jest... Chociaż, chociaż on też pomagał Amerykanom w pewnym momencie, for, for... tak? Przy walce, z, w walce z ISIS. No nie tylko, bo tej te znajomości mają co najmniej kilkanaście lat historii. On całkiem uh -huh. niedawno z nimi współpracował operacyjnie w Afganistanie. Uh -huh. I to, to nie są stare historie, on jest im znany. To jest stary kumpel i to jest, to jest dobry towarzysz broni, bo w Afganistanie z Amerykanami doskonale mu się działało przeciwko Rosjanom, notabene. Ale uh -huh. nieważne jest tutaj Sulejmani, bo to jest jeden z wielu Pionków, które się przewracają. Mhm. Idzie mi o istotę. Jeżeli do, dochodzimy do takich aktów, e, takiej desperacji, takiej, taki, takiej, o, takiej światowej chuliganerii, bo to jest jawnie chuligańskie posunięcie, to jest akt bandytyzmu, dyplomatycznego i wojennego także, bo tak się wojny nie prowadzi w sposób cywilizowany. Więc jeżeli dochodzi do czegoś takiego, to chuligan, sądząc po historii, zazwyczaj napotyka na swojej drodze groźniejszego, albo co najmniej równie groźnego chuligana. Okay. Bo to takie są ograniczenia materii. No jeżeli się... Kto walczy mieczem od miecza, ginie. I to ryzyko jest wpisane w te role, Zmagając się z dużymi trendami i z, z wielkimi sprawami świata, być może prawdopodobnie Trump odgrywając swoją rolę, napotka takie twarde ograniczenie i zderzy się ze ścianą, tak jak się zderzył swego czasu Kennedy. Mhm. Więc... No Kennedy, Ken, Kennedy. Kennedy próbował przeforsować ustawę, która oparłaby dolara o srebro, jeśli dobrze pamiętam. To całkiem niedawno przed jego śmiercią. Jeżeli kojarzę akurat z songa Hong, Hong Binga książek. No wydał dekret, który, który naruszył świętą zasadę monopolu Fedu na druk pieniądza. Mhm. No bo po prostu wydrukował srebrne dolary, czyli bilety skarbowe. nazwane mhm. dolar. I one były takie same graficznie jak te do, dolary Fedu i były drukowane w tej samej drukarni ale było na nich napisane że to są certyfikaty depozytowe e, skarbu, skarbu Stanów Zjednoczonych to było Treasury Note a nie Federal, mhm. Federal Reserve Bank Note no tak. i, i to no, nie trzeba filozofa żeby odkryć no, d, d, no, poważny konflikt interesów zasadniczy mhm. no, to był krok podobny, porównywalny z krokiem powstania decyzji o powstaniu Greenbacka, czyli te, te, tego nowego dolara za czasów wojny. Tak, na południu z prezydenta jak on tam się nazywał? Benjamin. Eee, na Lincoln na, na Lincoln te decyzje podjął, gdzie jemu oferowano kredyty na wojenne, wysoko oprocentowane na kilkadziesiąt procent. No i on z tej propozycji nie skorzystał i wypuścił na rynek nie... teoretycznie niczym nie podparty żadnymi rezerwami banknot zielony pod tytułem dolar. Dolar federalny, państwowy, no którego gwarancją było co? No, że stoi za nim rząd Stanów Zjednoczonych i my tymi zielonymi zapłacimy za dostawy wojenne i rozliczymy się w ten sposób i ten pieniądz jest dobry, bo można nim zapłacić za wszystko. I no to i... był właściwie pierwszy światowy, niczym niepodparty fiat. Był i zadziałał. I zadziałał, tak. No, co prawda, była, pojawiła się ogromna inflacja i tak dalej, no ale też stosunkowo u nie w porównaniu do Zimbabwe umiarkowana. Mm -hmm. <laughs> Więc te południe, na... południe spod Waszyngtonu wypchnięto z Pensylwanii, potem pokonano. Ale zaraz po tych wszystkich eskapadach, jak to wszystko się unormowano, to jakiś nieznany. Pan Bundy, czy Bundle, czy Bydl, jak on tam się nazywał, przyszedł do tak. teatru i go zastrzelił na oczach publiczności. Tak. Więc no, znowu ta publiczna egzekucja Lincolna i Kennedy'ego no chyba nie była przypadkowa, bo te, te, te okoliczności teatralne tego, tych, tych, tych wydarzeń no, były mimo różnicy epok bliźniaczo podobne. Mhm. No, co, co, Wszystko to sprawia, że zawód prezydenta Stanów Zjednoczonych jest jednym z najniebezpieczniejszych procentowo z zawodów świata. Na razie wygląda na to, że Trump mimo ostrej polemiki z szefem Fedu nie zamierza go wyrzucać. Mhm. Ani wprowadzać nowej waluty. No nie. Natomiast, natomiast prezydentem zostanie chociażby z kilku powodów. Po pierwsze, miałkość kandydatów przeciwnych. Tak naprawdę z nazwisk kojarzę tylko pana Bloomberga, oczywiście pana Bidena, oczywiście Berniego Sandersa nieśmiertelnego. Po drugie, Trump zbierał fundusze na, dru na reelekcję od dnia pierwszego, kiedy zasiadł w gabinecie owalnym, a jego mm, przeciwnicy dopiero od jakiegoś czasu, więc jeżeli popatrzeć po funduszach, jakie były zebrane na kampanię, no to Trump ma ponad dwukrotną przewagę nad chyba drugim pod względem funduszy Bernie Sandersem. A po trzecie wydaje mi się, że po tych czterech latach yy, rządów w Stanach Zjednoczonych będziemy mieli do czynienia z naprawdę gigantyczną bezprecedensową mobilizacją społeczeństwa zarówno zwolenników i przeciwników Trumpa, którzy będą chcieli głosować za nim albo przeciw niemu? No zadbali, o to sami demokraci, głównie pani Pelisa, czyli spikerkę Izby Reprezentantów, odpowiednik pani polskiej Elżbiety Witek. Mhm. E, takie podobieństwa mi się rysują, między nimi graficzne, ale nie chciałbym się w to dalej zagłębiać. W każdym razie Pelisa jest tak z, zacięta w tej swojej akcji impeachment'owej, no, że demokraci już praktycznie nie mają wyjścia, muszą tą drogą maszerować. No Aha. i to, to jest droga skazana na niepowodzenie, bo, no, bo każde dziecko widzi, rozumie, co się tam dzieje, że ta, ta, ta akcja impeachment'u nieustającego od trzech lat Trumpa no, nie ma realnych podstaw. W, w, w, takich faktycznych, że to jest zasadnicza akcja bezprecedensowej walki politycznej, która niszczy w, na swojej drodze fundamenty porządku prawnego i dobrego obyczaju i, i zasady nawet trójpodziału władzy. Tutaj ta Komisja Wenecka, która jest w Warszawie i tutaj bada naszą demokrację, no to powinna pojechać za oceanę i tam zobaczyć, co się dzieje, no bo to są cyrki już no, piętrowe. To no tak, tam się no, ale wszystko... tam, tam, tam, tam ich jurysdykcja nie sięga. Tak, tylko że niestety w, w, w tym samym momencie Stany Zjednoczone występują w roli mentora świata i dokonują publicznych egzekucji jakichś generałów, nazywając ich terrorystami i wszyscy mają w to wierzyć. A jednocześnie u nich na wewnętrznym podwórku dzieją się, się cyrki gorsze niż podczas wojny Klanów w Zimbabwe. No bo t, tak to trzeba otwarcie nazwać. To, to jest cyrk y, galopującej degręgolady tak zwanych instytucji demokratycznych. No bo to, to, to zwyczajnie i po prostu to jest śmiech, to jest kpina z, z, z porządku prawnego. No i w tym momencie zapadła kłopotliwa cisza. No w związku z tym, że odkryliśmy jakiegoś gorącego tematu, to nasze połączenie umarło. To, to, to była chyba myśl o zbrodnia. Musimy to, musimy zapobiegawczą, y, zapobiegawczą autocenzurę używać. Ale to już ten temat... Czyli co, teraz, teraz może jakiś panik do rządzących Ale temat już żeśmy pogrzebali, no bo co? No już wypowiedzieliśmy swoje brzydkie słowa na temat galopującej demokracji. Mm -hmm. no i, i już nic więcej nie zostaje do dodania więc może nas wyłączyć ale to nic nie zmieni nie poddamy się To znaczy, będziemy my, walczyć do ostatniego kamienia o pokój my możemy się poddać ale fakty się nie poddadzą ano. no bo fakty jakie są to po prostu one takie są i tak jakoś nie, nie za bardzo chcą się poddać naszej woli. Nie, jakbyśmy na niej patrzyli, to wyglądają cały czas tak samo, a nawet coraz bardziej odrażająco. No, wobec tego możemy zatkać u oczy, uszy, możemy prąd nawet wyłączyć, no ale to w stanie faktycznym nam nie pomoże. wszystkich nas nie zamkniecie. To znaczy, nie sprowokował teraz. To znaczy, to jest, ja nie wątpię, że są tacy światli prognostycy i politycy, którzy coś takiego nawet planują. Ja te, mhm. te różne ich dzieła czytałem, także to nie, nie jest te teoria spiskowa. że to im chodzi po głowie, żeby taki wprowadzić nowy totalitaryzm stalinowski z aksamitną twarzą Facebooka. Oni przy tym już pracują, to widać, na, na wysokich obrotach. Tak, towarzysze z Brukseli w większości się wywodzą z tych kręgów, tych, tych, tych studenckich z lat późnych 60., co to, co to strajkowali na ulicach i nosili portrety przewodniczącego Mao. No ale to wciąż nie zmienia, nie zmienia istoty materii Będzie tak, jak będzie, a jest tak, jak jest. I to są stany obiektywne. Mm -hmm. Możemy na ich temat milczeć, możemy kłamać, ale one istnieją obiektywnie. Mm -hmm. Na ten moment wolność słowa nadal jest obowiązująca, prawda? A ja sobie nie przypominam, żebyśmy kogoś tutaj... Yy... Nie wiem, znieważyli tak naprawdę. No teoretycznie ona istnieje. I to, to, to bardzo dawno w PRL-u także istniała. Mm -hmm. I była szeroko posunięta sfera wolności wypowiedzi w konstytucji zagwarantowana. Więc to nie można było powiedzieć, że komuniści w PRL-u zabraniali wolności słowa. No nie, oni tylko kontrolowali niebezpieczne obszary. No, a radziecka konstytucja z 32 czy 34 też była najbardziej demokratyczna na świecie. Z tym, że tam bardzo dokładnie brano literę prawa, czyli jeżeli w konstytucji nie napisano, że obywatel ma, obywatel ma prawo, załóżmy, nie wiem, no, do mięsa, tak, no to nie ma prawa do mięsa. Nie było powiedziane, że obywatel ma prawo do do chwili wytchnienia od tortur, prawda? No to nie miał chwili wytchnienia. No, tak troszkę infantylizuje, ale. Ale to być może. To jest książkowy. Być może do tego idziemy w nowym wydaniu sztucznej inteligencji, która tego pilnuje. No i jak popełnimy, myślę, zbrodnię, to zjaśnie światło. Mm -hmm. To To się tak prawdopodobnie odbywa. A jak technicznie to jest realizowane i kto tam na te listy trafia no to ja oczywiście nie wiem co nie zmienia ogólnego wymogu zachowania higieny i generalnie mówienia prawdy no bo cóż nam pozostaje Jak orientować się na tym świecie mówiąc sobie nawzajem prawdę zamiast sobie nawzajem kłamać bez przerwy z premedytacją obawiając się, że jak powiemy coś nie tak to nas ten drugi zadenuncjuje za <głosy> bo to było ćwiczone w Polsce było w, w DDR skąd pochodzi Makrela ćwiczone no i nie przyniosło dobrych efektów mhm. no ja przyznam szczerze ja jestem zwolennikiem hasła yy, niebogwiaździste nade mną prawo moralne we mnie to Immanuel Kant, tak? Dobrze kojarzę? Kant, Kant. To jest no, fundamentalna zasada prawdy, no po prostu. Mm -hmm. To jest wyznanie wiary w istnienie czegoś takiego jak prawda. Ja sobie zdaję sprawę, że komuna a wcześniej Wszystkie nurty założycielskie, czyli rewolucjoniści światowi nie wierzą w pojęcie obiektywnej prawdy. Mhm. Nie ma czegoś takiego. I to Marx napisał i jego poprzednicy także uczciwie to piszą, mhm. że z prawdą trzeba skończyć, bo to jest burżuazyjny przesąd. Mhm. Prawda obiektywna nie istnieje, a dowodem na to są badania Einsteina, który stwierdził, że, no, że przecież wedle fizyki kwantowej nie wiadomo, gdzie jest elektron. Więc nie możemy powiedzieć, że on jest tu albo tam. On istnieje albo nie istnieje, on jest tu albo tam, on jest trochę rozmyty, on jest nie wiadomo, czy korpusku, czy jest falą, to wszystko jest nieoznaczone, proszę pana więc prawda jest taka, jak nam się może wydawać a każda prawda jest inna moja prawda jest taka, wasza prawda jest taka śmaka owaka i dynamiczna, bo się zmienia wczoraj była taka, a jutro będzie jeszcze inna także wiecie, rozumiecie tu z tą prawdą to w tym nowoczesnym świecie to musimy uważać bo ona jest dialektyczna mhm. i w to wierzą te kaumuki azjatyckie z ograniczonym IQ do poziomu 90 maksimum no, każdy inny inteligentny obserwator zauważy, że to jest przecież kolejna koszerna bzdura bo obiektywna prawda istnieje ona istnieje w sposób tak dolegliwy że sami komuniści to przyznają no, ale najpierw trzeba zacząć czytać ich dzieła i wtedy się dochodzi do tego wniosku no tak no no, że ten wybieg z tak zwaną elastyczną prawdą no jest z zabiegiem dosyć prymitywnej socjotechniki, no bo nie było innej innego mechanizmu, innego wytrycha, którym można było, na którym można było oprzeć nową ideologię, więc oparła się ona na oszustwie od samego początku, przy założeniu pisania tego całego manifestu komunistycznego oparto to na kłamstwie dlatego, że nie było innego bardziej przydatnego wytrycha No i to, to się, jak się to przestudiować dokładnie na zasadzie filozofii to się łatwo dojdzie do tego, gdzie jest to oszustwo mhm. na czym ono polega i ono się od, zasadza właśnie na pojęciu fundamentalnej prawdy że jej istnienia czy ta prawda istnieje czy jej nie ma no, i dochodzimy, że Marx, Engels, Lenin i ta cała zgraja ona tak naprawdę wierzy w prawdę. Ale to wyznaje tylko ci chcę na boku, między nami tutaj, bo głupkom nie można mówić prawdy. No. Mhm. No, czyli, że wracamy do fundamentów tej obiektywnej prawdy. No, jeżeli się na tym oprzemy co pokazuje nam doświadczenie oraz dzieła wielkich klasyków materializmu. no to... Co jeden to większy, co jeden to więcej napisał. Tak, ale, ale między sobą w istotnych dyskusjach oni tego nie podważają, bo nie są w stanie. No bo nie przeskoczyli tego progu obalenia prawdy obiektywnej. Mhm. Ten zamach się nie udał no skoro tak no to pozostańmy przy, tej, przy tych fundamentach sprawdzonych że skoro tak no to można zdefiniować problemy w sposób realny, obiektywny i to będzie działało jeżeli sobie powiemy prawdę to będziemy bardziej do przodu niż jakby będziemy sobie nawzajem kłamać proste teoria gier o tym przekonuje to jest udowodnione jeżeli istnieje prawda obiektywna to jest podstawowy warunek który przyjmujemy jako aksjomat no ale przed chwilą właśnie żeśmy do niego doszli, że ona istnieje no skoro tak, to możemy bezpiecznie to przyjąć jako aksjomat i dalsza droga jest bardzo prosta ja próbuję sobie teraz przypomnieć yy, jak to wyglądało ale to konkretnie temacie historii zapisywania dziejów za, za za, za, za, za, za Napoleona. Była taka idea, chciano zapisywać historię w sposób absolutnie obiektywny, w sposób, gdzie autor i jego idee polityczne, i jego poglądy miały, miały, miały zupełnie nie, nie wpływać, nie wpływać na tą informację zawartą. No i to się nie dało, to pozostało w sferze teoretycznej, były jakieś próby, ale zawsze były to odchylenia w stronę y, polityki czy, czy, czy właśnie poglądów, które autor wyrażał. Właśnie tak mi się teraz to skojarzyło z prawdą obiektywną, tak samo historia obiektywna. No tak, no bo ona istnieje, mhm. ona istnieje właśnie obiektywnie, ale to nie znaczy, że każdy brudas ją od razu złapie. Hmm. Hmm. Bo, bo, to, bo to, można do niej sięgać Można być jej blisko Można jej kolejne pokłady Odkrywać A ona zawsze będzie trochę głębsza hmm. Spróbujemy wrócić jeszcze na 5 minut Do tych Stanów Zjednoczonych Czy no na i, przykład do prognoz No jak najbardziej no, to, to jest tak dynamiczny temat Że nawet prąd gaśnie to mam taką propozycję, pytanie. Może spróbujemy, no bo to, to mówimy o prognozach, tak? Może spróbujemy po, podać prognozy na te najważniejsze commodities, na SP500, na kurs dolara, na indeks dolarowy i tym podobne? Czy nie chce Pan? No to dlaczego bo to nie? Za, zawsze jest ryzyko, że potem trzeba będzie... Głowę popiołem na kolanach do Częstochowy i przyznawać się do błędu dlaczego? No to.. Mój Boże, przecież tutaj nikt do nas nie strzela jeszcze. <grym> Dobrze, jest pan gotowy nacisnąć przycisk nagrywania? No to przycisk. Mamy... Od 12 minut działa. Od 12 minut działa, tak? Dobrze. E... No to spróbujmy na zakończenie naszej rozmowy e, pobawić się właśnie w prognostyków, czyli e, spróbować przewidzieć nurty towarzyszące nam w roku 2020 na najważniejszych indeksach, e, surowcach, etc. Et i walutach. Od czego chcielibyśmy zacząć? Na przykład... Czy ma pan jakieś życzenie, czy ja mam zaproponować? Słucham uważnie. No to chciałbym spróbować od indeksu dolarowego, czyli TXY. E, moje prognozy są takie, że... No tutaj ten indeks cały czas będzie szedł w górę. On teraz już ostatnimi czasy testował dwukrotnie poziom 100%. E, uważam, że w tym roku tą setkę na spokojnie przekroczy na jakiś dłuższy czas i nadal będzie piał się w górę. A wszystko to się bierze stąd, że Donald Trump będzie realizował swoje działania konsekwentnie. Mhm. To, to jest organiczna przyczyna tego, tego, tej dziwnej mocy dolara bardzo niebezpieczny, bo on dusi wszystkie kraje rozwijające się i powoduje ich kłopoty gospodarcze i społeczne także. Mm -hmm. Co odbije się rykoszetem na krajach rozwiniętych i to całkiem niedługo. To jest ryzykowna zabawa. Mm -hmm. plus, plus odbije się na wszystkich posiadających dług dolarowy denominowany USD. No, zgadza się. że to, to jest podstawowy kłopot z, z całego tego ożywienia gospodarczego z ostatnich lat. Mhm. Że ono jest zbudowane na kredycie. A jego dużą częścią tego kredytu jest dolar. A kiedy ten dolar drożeje, to się pojawiają kłopoty. No, i te kłopoty już ich objawy się u, u, ujawniły. Ale mhm. apogeum tego jeszcze te nie zobaczyliśmy, dlatego że nadal trwa boom e, amerykański, kredytowy, mhm. te, te quantitative easing, no i taka luźna polityka monetarna. Ona, no tak. ona będzie trwała, no bo in, innej drogi z tego nie ma, ale ona napotka swoje ograniczenia. Pytanie kiedy? no i tego właśnie nie wiemy kiedy one się te ograniczenia się zrealizują no to będzie szok mm -hmm. coś się przewróci dużego i będzie duże ciśnienie do dolarze, a potem będą zmiany systemowe i może się okazać że dolar nagle straci na wartości mm -hmm. na przykład po przełamaniu tego wszystkiego i po wielkim bólu kilka tygodni, kilka miesięcy i dolar się okaże walutą regionalną, a nie światową. No tak. Tak, tak może być. No tak. I to, to w najbliższych latach się wydarzy. I nie chciałbym, żeby to akurat w najbliższym roku, najbliższych miesiącach, ale przed tym nie uciekniemy, bo to któregoś kiedyś ten na moment nastąpi. No. no Chciałoby się powiedzieć nie za naszej kadencji, tak, ale... Niestety... Niestety. <głos> Będziemy musieli tego to obserwować i być tego ofiarami. Mhm. Dobrze, to, to skoro drogi dolar, rosnący indeks dolara, no to ja od razu powiem, że tanie surowce, czyli dla przykładu mieć uran, o którym, o którym czytam, że to będzie kolejny przełomowy rok dla uranu. To już czwarty rok z rzędu, tak? Eee, surowce typu ropa. Eee, ogólnie ener ener surowce energetyczne moim zdaniem będą tanieć. Owszem, będą lokalne fluktuacje, tak jak na przykład ostatnio widzieliśmy na WTI chociażby, eee, chociażby z powodów z przyczyn geopolitycznych. No tutaj ropa może być tym wyjątkiem ze względów na przykład napięć geopolitycznych, ewentualnej wojny na Bliskim Wschodzie, ale, ale, ale tego nie możemy, tego nie jesteśmy w stanie na 100% przewidzieć. Surowce chyba przełamały już swoje trendy. spadkowy osłabienia z ostatnich lat spowodowany obawami o koniunkturę światową. Mhm. Było takie, że miedź, żelazo, także ropa nie mogły się wybić na ten na jakiś i, i pokusić o trend wzrostowy, tylko tak się najpierw opadły, a później tak chodziły w ograniczeniu od góry do dołu i nie, bez wyraźnego trendu. ten to wahanie i to, to, to załamanie cen surowców światowych chyba jest na ukończeniu teraz. A bierze się to stąd, no że pomimo tego, że koniunktura i handel światowy jest słaba i nie ma du dużego impulsu produkcyjnego i konsumpcyjnego na świecie, to jednak także nie ma powodu, żeby gasić światło bo ten produkcja, konsumpcja nadal się kręci, ludzie się rodzą i mają swoje potrzeby i nadal znajdują towary swoich nabywców nie jest tak, że Chiny zamykają swoje fabryki wszystkie i nie ma też dużego zawirowania kredytowego mimo wszystko jest cienko jest problem i tu i tam ale z drugiej strony jest kilka lat nieustannego pompowania finansowego taniego pieniądza, który się rozlał w... na całym świecie we wszystkie aktywa no i także w te surowce bo one są realnym odpowiednikiem realnego bogactwa to są realne rzeczy a na horyzoncie zaczyna się pojawić w tym w ostatnich miesiącach i w przyszłym roku znaczy w tym roku obecnym już pojawiają się symptomy inflacyjne no to znaczy to, to, to, to na obligacjach widać no jak żeśmy tyle napompowali no to wszystko drożeje drożeje aktywa finansowe drożeją a gdzie są te e, realne wartości w postaci surowców, no one kulały, kulały kulały, no a teraz przecież ropa, gaz, żelazo i inne rzeczy materialne one są tak samo dobre, a może nawet lepsze od tych napompowanych aktywów finansowych w postaci akcji i innych rzeczy, obligacji i tym podobnych tak? No skoro mhm. tak jest no to znaczy, że zagląda nam w oczy inflacja z powodu, ona była przytłumiona, bo te trendy deflacyjne były widoczne w gospodarce bo tutaj długi, takie, śmaki i owakie no ale to jest przecież cały czas, to są zapasy między deflacją a inflacją było ileś tam tych bilionów dołożone do pieca które powstrzymało deflację i efekt tego się musi ujawnić w końcu na szerokim rynku no i chyba tak wygląda na wykresach miedzi, żelaza i ropy, że właśnie się zaczyna ujawniać ja tego jeszcze nie da się potwierdzić, że to jest na pewno, ale tak wygląda więc je, jeżeli tak jest to surowce w tym roku nie będą taniały no bo po prostu będą pierwszą, pierwszym zabezpieczeniem przed y, inflacją mhm mm no, jestem ciekawy jak to z nimi będzie Chociaż nie spodziewam się Zobaczenia na przykład historycznych szczytów Na, na, na, na surowcach Nie, nie, nie. To, to nie, taki, nie Takiego popytu Że mamy wielki w, Wzrost gospodarczy I fabryki się kręcą na 110% No nie, no tego nie oczekujmy No skoro tak to, no to, drugą jest, stronę. to tylko jest zabezpieczenie Przed inflacją, bo te dolary I te euro, to ich biliony Po prostu się kręcą cały czas i one są Wszędzie, w, w każdym kącie gospodarki są Więc te koszty rosną Więc impuls inflacyjny Cenowy w gospodarce Po prostu się objawi A skoro tak, skoro koszty produkcyjne rosną No to ceny zaopatrzenia będą rosły Stąd To, to, jest, to jest impuls tak zwany kosztowy inflacyjny, nie popytowy, tak jak do tej pory było, że ach, było, był popyt, to ceny surowców rosły, bo fabryki zamawiały. Nie. To jest impuls kosztowy, bo ich wydobycie kosztuje, utrzymanie w ruchu kosztuje, transport mm -hmm. kosztuje i tak dalej, i I kosztowa, inflacja kosztowa i ona jest złośliwa w ten sposób że jest uporczywa bo no, tych kosztów nie da się ukryć one są sztywne one są twarde i one zostają czyli jeżeli raz ten ten e, kołowrotek zacznie się kręcić to jego zatrzymać jest bardzo trudno bo by to oznaczało, że są konieczne tak jak za czasów już nieboszczyka pana, jak on tam się nazywał, były szef rezerwy federalnej, który 20 stopy procentowe wprowadził. Mhm. Jak on tam się nazywał, ten? Eee, to, to jest na końcu języka. Niedawno zmarły, także świeży, nieboszczyk. Eee, Volker? Tak. Volker, tak. On, on po, poskromił inflację z kosztem ogromnie restrykcyjnej polityki monetarnej. Czy na taką politykę restrykcyjną teraz stać Amerykanów? Ja Euro w ogóle nie pytam nawet. No, no skoro wiemy, że nie, no to inflacja ma otwartą furtkę. Mhm. Więc tutaj to nie trzeba filozofa, żeby stwierdzić, że kiedyś ona się pojawi, inflacja kosztowa. I tak, ja jeszcze nie jestem tego pewien, ale tak zaznacza się na wykresach taki, takie coś. No a skoro ono się wyraźnie zaznacza, wybicie z klinów opadających w górę, no to nie może być chyba dziwym przypadku. Jeżeli to jest prawidłowa diagnoza, to najbliższy rok będzie rokiem szoku zakupowego, bo będą po prostu ceny rosły w zaopatrzeniu. No to kolejny commodity, nasz ulubiony metal. O, one nie będą rosły gwałtownie Bo to nie jest tak, że O, wielki kryzys, już jutro już nie będzie Nie ma a, tu to one, one Kup... one nas... Kojnie, tak? Będą rosły, ale uporczywie no mhm. Dzisiaj troszeczkę, jutro troszeczkę A za rok to się nazbiera I będzie plus 40% o. Troszeczkę szybciej będą rosły Przy sytuacjach napięć geopolitycznych Tak jak widzieliśmy Przy okazji ataku na Sulejmaniego Potem będą oczywiście Korekty ja na przykład złoto, znaczy no, to, to, to co teraz powiem, to tak jakbym powiedział, że woda jest niebieska, niebo jest niebieskie, a trawa zielona, tak? Moim zdaniem przebije na stałe poziom 1600, ehm, nie wiem czy w tym roku nie zobaczymy testowania tych historycznie wysokich poziomów yy, złoto kontra dolar. No, no a, może. ja jestem ostrożnie byczy. Ona może przebić 2000, a 1800 jest prawie pewne. Czyli pan jest bardziej pyczy Ja się nie podniecam, bo to jest zaledwie tam 10, 15 procent. To, to, to, to, to, to, to nie jest jakiś kosmos. Ale na tyle to stać i prawdopodobnie to się objawi, jeżeli inflacja się objawi w surowcach, commodities szeroko, to złoto na to odpowie. No to powiem panu ciekawostkę. BIMEN, czyli z którym tw pisze, tworzymy ten portal Bogaty Men on jest, jeśli chodzi o złoto y niedźwiedzi uważa, że w dół uważa, że złoto może nawet sięgnąć do pułapu poniżej tysiąca dolarów i dopiero wtedy czyli to będzie deflacyjne i dopiero wtedy zacznie się ostry, ostry rajd w górę na nowe, piękne wyżyny i poziomy no te tego pesymizmu nie potwierdzają szerokie szeroki commodities. Mhm. Tak to wygląda. To jest trend co najmniej kwartalny, więc mhm. z trzech miesięcy wzięty, więc tutaj o przypadku chyba nie może być mowy. Ale mhm. cały czas ostrożnie o tym mówię, bo to, to pokonanie te, tego, te, tego deflacyjnego klina opadającego w, w surowcach no, nie jest do końca jeszcze takie czytelne, więc nie, nie wszyscy go zauważyli mhm. nawet. Ale niemniej jest wyraźny, czyli że można go zobaczyć, odkryć i to nie jest złudzenie optyczne. Więc coś pod spodem jest. No i tym czymś moim zdaniem jest właśnie inflacja. Kosztowa, związana z napompowaniem wszystkiego, bo te, te pieniądze puste, krążące po gospodarce, one się wylały na wszystko. Mhm. No Beaman twierdzi, że z, znaczy tutaj to nie będzie, to nie będzie jakaś, jakaś nowość. No złota jest przede wszystkim kontrolowane papierem Futures, czyli głównie Comex, tak? Tutaj rządzi yy, Wall Street. Więc yy, też kto wie, czy na przykład nie, doczek nie doczekamy się małej korekty i nowych szczytów właśnie. No bo aż o korektę w tym momencie jak patrzę, no to aż się prosi na złocie. Tym bardziej, że fundamentalnie wchodzimy w te kwartały, które teraz dla złota nie są zazwyczaj byczymi. I zobaczymy tak prawdziwe rajdy. Znowu możemy pewnie się spodziewać yy, po wyborach prezydenckich na kwartał czwarty. No spokojnie, bo to po prostu korekta korekta no to spadnie o 50 dolarów i co z tego? Świat się od tego nie skończy. Nie, nie zawali. A dłuższy trend, prawdopodobnie jak, jak to się wyklaruje, będzie taki, że się potwierdzi początek mocnego trendu zwyżkowego. I wtedy dopiero się okaże, aha, że tutaj ta inflacja istotnie jest i że oczekiwania aha, są aha. jeszcze ryzyko geopolityczne i tym podobne rzeczy, więc to się rozwinie zgodnie z ideą Rickardsa, że aha, aha. że to będzie bezpieczna przystań ale niekoniecznie tak już jutro, bo jutro się świat też nie zawali. No tak, natomiast no, muszę tutaj dodać, że ta prognoza Bimena, przykład, no bo to przypomnę jeszcze, pan jest raczej byczy do złota, ja jestem byczy, Bimen mówi, że złoto w dół, ale on twierdzi, że to nie jest tak, że on krach wieści już teraz natychmiast, to bardziej na zasadzie, że to się zdarzy przy okazji szczytu dolarowego, który mógłby mieć miejsce albo pod koniec tego roku, albo w przyszłym roku raczej w 2021. No to jak zobaczymy, jak zobaczymy indeks dolarowy na poziomach dla przykładu rzędu 130, No to może nawet więcej, no to wtedy tak. To boli, to będzie bolało i to wtedy. St będzie strasznie. To, będzie, to stanie wszystko. W, w cudzysłowie nie? że w stanie no, no, w takim zamrożeniu no i wtedy ofiary nie będzie trudno będzie nowy dolar gap wszyscy będą pragnęli dolara zielony znowu będzie królem no Więc ale to, tak... to, z, to znowu jak zwykle, no, to jest, będzie przegięcie w drugą stronę, bo ten dolar już nie jest tym czym był wcześniej jest stworzony głównie z powietrza więc e, ten szok będzie trwał ileś tam tygodni, tak? mhm. a potem jak zwykle ten, ten się odkręci w drugą stronę mhm. i będzie będą jakieś no, poważne, poważne przekręty i poważne akcje ratunkowe. Kłopot na tym polega, że ci wielcy to widzą i rozumieją duże banki to też rozumieją, tę dynamikę ale nie są w stanie temu zaradzić, bo żeby zrobić cokolwiek temu przeciwdziałać, to trzeba podjąć decyzje polityczne mhm. a na takie decyzje nikogo nie stać bo są one niepopularne po prostu i, i w tym momencie wszyscy tańczą, dopóki gra muzyka no, no, jak ona przestaje grać to znaczy, że właśnie utonęliśmy mhm. to tak się tak się odbywa jak na Titaniku mhm. wedle tej recepty jak woda podchodzi pod parkiet to wtedy no, orkiestra już nie może grać, bo mam mokre buty tak? no. mhm. ostatnia waluta złotówka żeby tak lokalnie e, ja mam wrażenie, że złotówka będzie się osłabiać ona jest przecież w bardzo dużym, w bardzo dużym pegu, yy, w długoletnim pegu yy, z euro. Yy, euro, w strefie euro, widzę po prostu narastający, narastający przede wszystkim kryzys. Yy, oczywiście to nie chodzi o to, że Duda nie pojechał do Izraela, tak? Yy, natomiast, natomiast yy, Ciężko mi tylko określić tak naprawdę, do jakich, do, na, o jakich poziomach tutaj, y, tutaj mogę mówić, ponieważ no, złotówka chociażby jest w, y, jednym z tych reprezentantów emerging markets, chociaż my teoretycznie jako Polska już nie jesteśmy emerging, tylko już ten rozwinięty rynek. Ale rynki w sytuacji, jeżeli dolar by się umacniał, no to traktują nadal złotówkę jako te emerging markets, tym bardziej, że mamy, że jesteśmy tuż przy euro, a nie dla przykładu częścią euro. Więc no widzę złotówkę w dół, ale nie jestem w stanie powiedzieć jak nisko. <śmiech> no się nie zgadzam, bo hmm. od kilku lat złotówka jest w łagodnym trendzie wzrostowym i hmm. to jest bardzo dobry, organiczny trend związany z umacnianiem się pozycji lokalnej, eksportowej Polski. Hmm. I jeżeli utrzymamy ten pozytywne zjawiska u nas w stosunku do naszych sąsiadów, to tak będzie nadal. Będziemy mieć rosnącą nadwyżkę w handlu zagranicznym i to będzie podtrzymywało i podbijało złotówkę i eksporterzy będą płakali, że złotówka jest za mocna. No tak. No, no tak po prostu działa. Im wyższy jest... Ja, ja wiem, ja wiem, tylko dawno nie słyszeliśmy po prostu stwierdzenia, że złotówka jest za mocna. Jeżeli, będzie, jeżeli będzie eksport rósł, to znaczy różnica między importem a eksportem, czyli chodzi o konkurencyjność polskiej gospodarki Aha. wobec euro, jeżeli będzie rósł, to poziom 4.0 można w przeciągu roku dwóch przebić w dół. I to będzie bardzo bolało eksporterów. Ale Aha. być może nastąpi, ja nie mówię, że aż taki Boom nas czeka jak w Hongkongu nie, nie, no to na razie jest ostrożnie ale że złotówka przekroczy 4,50 to raczej bym nie przewidywał mhm. dlaczego? No z powodu słabości fundamentalnej euro jako strefy gospodarczej, która ma problemy, a my jesteśmy dzięki Bogu od niej niezależni to właśnie dlatego złotówka będzie mocna, że euro jest słabe słabe jest organicznie nie w tym sensie takim handlowym spekulacyjnym, tylko jest słabe organicznie jako miejsce do produkowania, do zarabiania no tak, tak cały biznes się wynosi przecież z Europy ze strefy unijnej do tych tańszych jurysdykcji jesteśmy pierwszym wyborem na, na granicy strefy euro i możemy, jeżeli zachowamy racjonalną politykę, z tego skorzystać. Bo mhm. to jest tuż pod Berlinem i Niemcy mają tutaj ogromne inwestycje w, w swoje fabryki i produkować tu w Polsce jest znacznie taniej niż tam. Mhm. Więc to trzeba robić. Ale tylko jeżeli będzie stabilna polityka i będzie, będzie egzekucja prawa i będą stabilne okolice w sensie sojuszy militarnych NATO i tak dalej. Jeżeli tak, to będziemy się iść do przodu. A jeżeli zawitają tu wiatry wojenne, no to drogi Watsonie będzie problem. Czyli tutaj mamy lekką rozbieżność, ponieważ no, fajnie by było, żeby Złotówka stała się, Polska stała się tym lokalnym, lokalnym chociażby safe haven na wypadek problemów w Eurozonie. Ja się obawiam, że jak zawsze, ja się bawiam z kolei, obawiam z kolei, że znowu będziemy chłopcem do bicia i znowu dostaniemy granatem rozpryskowym. No, mam nadzieję, że się mylę. No to sądzę, po tym, co robi Glapiński w NBP, to ja nie dostrzegam jakichś niebezpiecznych tendencji. Przeciwnie, mimo tego, że go nie lubię, to muszę przyznać rację, że przeprowadził bardzo udane udaną obronę suwerenności złotówki przed nakazem mm -hmm. anszlusu do euro i to jest podstawowe zwycięstwo I, tego... i to trwa i trwa tak i to będzie trwało Ty te Polska już podjęła tutaj klamka zapadła, nie wchodzimy teraz do euro czyli ani teraz, ani w ogóle nie wypada nam tego powiedzieć tak brzydko no ale przecież widzimy, że euro się rozpada no więc mhm. no, przeczekamy, aż się rozpadnie No i wtedy porozmawiamy na temat Co w przyszłości Na razie zostajemy przy złotówce To znaczy, że idziemy właściwą drogą mhm. I to znaczy, że złotówka nie ma Fundamentalnych powodów do tego Żeby nastąpił jakiś wielki krach Bo największy czynnik ryzyka To jest właśnie euro No jest, to racja A w sumie skoro euro to jeszcze zaproponuję Jedną walutę Szwajcarów No niestety frank nie będzie tanią. No nie ma takiej opcji, tu się zgadzamy. Bo to... na wypadek problemów z Eurozoną. to będzie pierwsze Safe Haven, na które wszyscy lokalni, wszystkie loka, lo, lo, lokalni posiadacze będą się kierować, a dopiero potem za morza, moim zdaniem. No, oni by chcieli mieć osłabionego Franka i mocno przy tym pracują, ale to, no niestety nie za bardzo im wychodzi. No nie. I to było już, dwa lata temu widać było takie przesilenie, że Frank tak powiem swoją korektę przerobił i, i będzie rósł i ten trend jest cały czas w ruchu jest cały czas aktualny z powodu no, atrakcyjności w stosunku do euro I Szwajcarski Bank Narodowy nie chciałby tak wielkiego pędu do, do, do Szwajcarii On, no, im to przynosi no, Gospodarcze problemy, no ale skoro już ten pieniądz tam jest, to przecież go nie zostawią na ulicy, prawda? Więc go mm. muszą zagospodarować no, jak zwykle z zyskiem. No tak. Więc sobie poradzą tutaj z tym mocnym frankiem też nie będzie wielkiej tragedii. Ale on już tańszy na razie nie będzie w stosunku do złotego. Czy widzimy, czy widzimy wkrótce PEK z dolarem w tym roku? No jest na to. Na jeden do jednego? Jest to możliwe. No ja tu bym się nie chcę zakładać, bo to zależy od tego, co robi Curych, co prawda, co oni tam wymyślą, więc to, mhm. to, to im nie można wierzyć tej ich machinacji. No tak. Ale organiczne trendy mówią tak, że no, idziemy w tę stronę, a kiedy to nastąpi, to to, to nie chciałbym się zakładać. Mhm. Dobrze. Myślę, że skończymy bo nasz czas założony jak zawsze troszeczkę przekroczyliśmy, ale tylko o cipinkę. Temat prognoz w końcu wyczerpaliśmy, potrzeba było na to dwóch odcinków. Jeżeli szanowni słuchacze macie pytania, to zapraszamy serdecznie, bezpośrednio do zezowatego Zorro albo do nas. Myślę, że z, chęcie, z chęcią obydwie strony będą, będą chętne będą chętne coś powiedzieć na zadane pytania. Natomiast ja ze swojej strony jeszcze raz gorąco chciałbym zaprosić na piątkowy KBIF, na którym będę jednym z prelegentów. Trzymajcie za mnie kciuki. <gry> I zapraszam serdecznie. Przyłączam się, przyłączam się do tego. E, z, z, z. Z, z miłą chęcią i, i polecam, no bo w końcu, jak coś się dzieje, to trzeba to obserwować. Także dziękujemy, dobranoc wszystkim i do usłyszenia za tydzień. Tak jest. To ch chyba nie będzie znowu Trzech Króli. Bardzo były pewne problemy z, z internetem i innymi rzeczami, ale tego nigdy nie można przewidzieć, no bo jak słychać, prąd czasami szwankuje. Mhm. Mm to te blackouty sławne u nas tak? Bo my musimy prąd yy, importować Z zagranicy no, to... no bo nie mamy surowców prawda, Energetycznych nie? Temat jest bardzo aktualny Rita Thunberg tutaj robi złą robotę Znowu rita. Kląt ferity Kiedy musimy tutaj ściągnąć Z nas To, to, szybko, to szybko nie nastąpi Już jesteśmy naznaczeni K klątwą myśli klimatycznej, to już to przy nas zostanie. Także. Ja bym to radził przygotować <śmiech> przykre niespodzianki, bo to może być tak, że każdy tak jak w Chinach, kto się w... niepoprawnie wyrazi o ekologii, o środowisku naturalnym i popełni zbrodnię. to będzie musiał odpracować w ramach czynu społecznego 500 godzin. No tak, przecież tam jest ten system teraz, social score, oczywiście. No. Ostatnio widziałem tabelkę, za co można y, zdobyć punkty, za co można punkty stracić, także... Yy, nie daj Boże, krytyka jurysdykcji, krytyka polityki władz, negatywne opinie, oj, to, ta, to te punkty się traci. Yy, zarobiliśmy przy tej dwugodzinnej rozmowie co najmniej kilkaset godzin przymusowych <głos> prac na rzecz społeczności. No ja akurat schylać się nie mogę za bardzo, bo plecy mnie bolą, to mogę być nadzorcą. <głos> O nie! W nowym gułagu nie będziemy tolerować takich wydrwi groszy i obiboków. O, nie! Sztuczna inteligencja dokładnie wie, jakie każdy obywatel i płatnik podatków ma zdolności wytwórcze. No tak, no tak, a najgorsza, jest, a najgorsza jest właśnie ta inteligencja, tak? Co to jest trudna do resocjalizacji i rehabilitacji. Musimy. Idziemy w. Jak tam mówią znani klasyce, idziemy w prawidłowym kierunku. O Jezus. Nie, to straszne, to straszne. Dobra, proponuję na dzisiaj zakończyć.